I witamy bardzo serdecznie w 118. odcinku podcastu Bezimienny. No i standardowo za pierwszym mikrofonem będę ja, czyli Christian Keunder, a ze mną w studiu będzie również. Standardowo Rafał Domyski. Cześć wszystkim. A czemu ty jesteś za pierwszym mikrofonem zawsze? Przecież ja dzisiaj byłem pierwszy. Bo, ja, bo... Eee, Byłeś pierwszy, ale ja jestem za pierwszym mikrofonem, więc sorry Rafale, ale... Ale, ale nie, ale nie. I słuchajcie, jak wiemy, pożegnaliśmy ostatnio Wojtka, więc dzisiaj mamy gościa. Wpadł do nas Kamil Ratajczyk. Cześć. I słuchajcie, zanim Kamil powie wam więcej rzeczy o sobie, to może powiem, o czym jest odcinek. Słuchajcie, jest 117 odcinek. Ja mówiłem dwa tygodnie temu, że będę, że sobie kupiłem pre -ordera. Kupiłem sobie pre ale po prostu nie powiedziałem wam co. I tą grą to jest Two Point Hospital, więc e, taki Dim Hospital 2. Ograłem, dużo ograłem. Jestem gdzieś tam w połowie gry, ale, ale, ale już już mam jakiś obraz tej gry. Mogę troszeczkę o niej opowiedzieć, więc prawdopodobnie e, to będzie w temacie głównym. E, poza tym e, Kamil ogrywał BT e, Battlefield piątki, więc sobie ty, dzisiaj też troszeczkę o tym przedyskutujemy. I wyobraźcie sobie, że ja nie, ale, ale powiem wam czemu, bo to jest dosyć śmieszne. No i poza tym o reszcie dowiecie się w odcinku. Więc słuchajcie, 118 odcinek, jedziemy, Kamil. Kamilu jesteś, jesteś, jesteś naszym gościem, więc parę słów o, o sobie. Czym ogólnie się zajmujesz, w co grasz, na czym grasz, jakie masz hobby? No więc, jak wspomn wspomnieliście, jestem Kamil, mam 20 lat, studiuję biotechnologię i gry, grywam głównie w FPS, aczkolwiek inne gry również, gru, głównie na PC i Xboxie od trzech lat jestem redaktorem na portalu Tech Killer. i ostatnimi czasy głównie cisnąłem w, w, w Siege'a, no i właśnie Battlefield da piątkę sporo a ten Siege cały czas żywy, mm -hmm. nie? oni tam ciągle wrzucają jakieś Zżywy, żywy, żywy, żywy, teraz właśnie nowa operacja weszła wróciłem po roku i się sporo zmieniło ja nie, nie, nie, wier nie wierzyłem im w te zapowiedzi że to tak długo będzie trwało no. ostatnio osiągnęli ponad 30 milionów graczy no. Czy, jest, czy tam sprzedany kopii, nie jestem pewien, ale to chyba na to samo. Na, samo ale chodzi. liczą jakoś, ile osób gra, powiedzmy, niezależnie od Pala, na przykład w skali miesiąca? Ja. Jakieś takie statystyki, U. bo to tam łączna sprzedaż to też fajnie, ale. Nie wiem, nie znam. Ale teraz ta gra jest prawie za darmo, więc to już się nie liczy. Ja prawie za darmo? Nie, no Sieg teraz kosztuje około 80-90 zł nadal. Ostatnio. E... Przynajmniej na PC-cie. Powiem, że dzisiaj załatwiałem swój magiczny sposób na PS4 koledze właśnie Siad. A właśnie, właśnie dzisiaj nie wiem czemu akurat tak wyszło. Załatwiłem mu go za 385. Oczywiście to jest mój mniej, magiczny, to jest mój magiczny mniej, sposób. Mniej... Mniej no. niż hamburger w maku, e, Nie, ci... przepraszam, niż cheeseburger. Hamburger e, kosztuje 3,50. Ale no już już mila w Anglii za tyle nie kupisz. Do mila trzeba by było dołożyć, niestety. E, tak czy siak, ale to, to jest mój o taki osobisty, magiczny sposób, ale ogólnie, tak jak Kamil mówi, pewnie będzie z 8 dych, z 9 tych Ta gra jest cały czas aktywna, tam, tam jest tyle ludzi i, i w to cały czas się gra i cały czas coś tam dochodzi. Mniej więcej podobna sytuacja jak z GTA, cały czas z dodatkiem, więc trzymają cenę tutaj jest to samo. E. Z tym, że w przeciwieństwie do GTA, w mojej opinii ta gra jest coraz lepsza, nie coraz gorsza i też coraz więcej graczy jest. Sam, dokładnie, sama dokładnie, scena tak. jest coraz aktywniejsza, tak samo jak sama Proliga się ciągle rozwija. O, o sobie jeszcze powiemy, bo gdzieś tam widziałem na Twitterze, jak, jak, jak napisałeś, że uczysz się taktyk, więc w ogóle, w, ogóle, w ogóle to jest mindfuck. A powiedz mi jeszcze, jaką masz kartę graficzną, jak już jesteś PC Master eee. Racing, to, to jaką masz tam grafikę? Eee, najlepszą z tych, które nie, nie, nie były dotknięte tsunami, czyli Rade Radeona RX 480, kupionego mm -hmm. rok temu za 650 zł. E... Jeszcze nie ten, już zacząłeś na RTX-a zbierać? E, właśnie nie wiem, bo teraz, teraz ciągnie mnie zakup Switcha. Więc póki, póki mój komp wyrabia z grami, to raczej nie będę upgrade'ował. Mm -hmm. e, dobra, a Włoniaka? E, Włoniaka, grasz sobie. Słyszałem o tych dwóch, e, dwóch grach. To gadaliśmy o Stacey i o Sea of Thieves. A powiedz mi jeszcze taka fajna gra była z Lone Tunes. Czekaj, ta platformówka. E... E... Wiesz, wiesz, o czym mówię? Cuphead? Dokładnie tak. Ja, to, ja tego nie mam, ja obolewam strasznie. Czy ty w ogóle w to grałeś? Nie, też niestety nie. Jesz jeszcze. No to, to ja już bym dawno na nadrabiał nie. to na tym. Tak że teraz ogrywam Halo Master Chief Collection, więc sporo Germant mhm. Teraz jeszcze Forza będzie, więc. Okej. Okay. Masz co robić bardzo dobrze. E, jesteś z zupełnie innego obozu niż my, więc e, póki co będziesz nas w jakiś tam, w jakiś tam sposób uzupełniał. E, dobra, więc słuchajcie, tyle od Kamila. E, witamy Kamil, e, dzisiaj sobie z nami porozmawiasz. E, no i słuchajcie, no Hyde Park, więc co tam u nas się działo? E, Kamil, będziesz ostatni, więc Rafale, zacznij, co tam u Ciebie? Tuturu. Mieliśmy ostatnio cały czas z Karima, więc jakoś tak natchniony po ostatnim odcinku wypieprzyłem płytkę z napędu i, i wrzuciłem coś, co tam leżało innego w kolejce, żeby, żeby gdzieś tam czymś odświeżyć. Odświeżyłem starym kotletem, który chodził za mną już już już kilka dobrych lat, czyli Heavy Rainem. Gdzieś tam się trafił wyjątkowo. Wiem, że to gdzieś tam było, oczywiście w plusach i tak dalej, no ale ja, ja jestem zboczony na punkcie płytek na, na pudełku. Mm, swoją drogą strasznie wkurwiony wyszedłem z tego tak. y, zakupu i nie omieszkam się podzielić jak się tutaj sfrajerzyłem, bo y, płytkę gdzieś tam dorwałem. No to była od jakiegoś dzieciaka w ogóle swoją drogą. Y, wiesz, ośmiu czy dziesięciolatek, a serię gier jakie miał do sprzedania to widać po prostu, że, że kompletnie tam starzy nie kumają co się dzieje, nie? Mm -hmm. y, no i dorwałem tego Heavy Raina i pierwsze co skaszaniłem to, że nie wycofałem się w ogóle na dzień dobry, bo, bo płyta się okazała podpisana. Jak to wiecie, tam dzieciak się wymieniał z kolegami w szkole, więc mądry podpisał ją sobie markerem. No i powinienem w tym momencie podziękować za, za taką płytkę do kolekcji. No ale jakoś jakoś byłem, mówiąc krótko i stwierdziłem, dobra, niech już będzie, już przyjechałem po nią, jakieś tam grosze to miało kosztować, więc, więc wziąłem. Eee... Ale liczyłem, że pf, gra z PS trójki, jakaś tam podkręcona, w sensie dwie gry z PS trójki, bo to nie był sam Heavy Rain, tylko w tej kolekcji, yy, z bijątku Tenteville, yy, że to będzie wszystko pieprznięte, jak za starych dobrych czasów, yy, stadionu na, na, na, jednej płycie, no i jakiś tam, wiecie, coś, coś menu do wybierania. Ostatnio w Crasha grałem, no to wszystkie trzy części były na jednej, tak, pomimo, że full remaster na, na wysokie tekstury, yy, i dopiero jak skończyłem tego Heavy Raina, to się okazało, że drugiej gry nie ma i nie ma drugiej płyty. Płyta jest samego Heavy Raina. Sama gra mi się bardzo podobała. Czyli, czyli poczekaj, ten... poczekaj, poczekaj poczekaj, Rafale, żeby uzmysłowić tak. słuchaczom o co do, dokładnie chodzi. Powiedz dokładnie mi, chodzi o jakim chodzi o czasie to, ty, mówiłem... ty się ogarnąłeś? Po jakim czasie? Masz tą płytę? Nie no, masz ten mi pudełko... zależało tylko... No, to mi dobrze. zależało tylko na Heavy Rain, Byłem pewien, że, wiesz, na płycie jest, yy, są dwie gry, pomimo że na płycie wyraźnie widać, że jest sam Heavy Rain, tak, a okładka tylko jest, jakby, wiesz, pudełka podzielona na dwie. No, ale patrząc na tą płytę, to na tyle się zirytowałem, że jest y, pomazana y, markerem. Uh -huh że nie chciało miś, znaczy pomazana, to tam nie, że zamazana cała, po prostu był ten napis, tak? No tak mnie to zirytowało, że nie patrzyłem dłużej na to, wiesz, na tą płytę i nie rzuciło mi się w oczy, wiesz, odwróciło moją uwagę, żeby zwrócić uwagę, że to nie jest tylko, znaczy kolekcja na jednej płycie, tylko dwie, dwie oddzielne powinny być, tak? No bo normalnie nie. by to weszło. Oczywiście. Swoją drogą, pudełko w żaden sposób też nie było oznakowane, że to jest tam tu cd powiedzmy w środku, a zwykle... No dobrze, ale takie okładkę... Były, nie? Dobrze, ok Okładkę masz podzieloną, Rafalę, tak? Okładka jest standardowo podzielona na górze Heavy Rain, taki szlaczek tak. i na dole, wiesz, Beyond... Więc i, jak i płyta wyglądała? Takie... Jak płyta wyglądała? Heavy Rain, sam Heavy Rain, tak? Sam Heavy Rain. No oczywiście. to nie, nie, nie, nie, nie pomyślałeś, że hmm, pewnie druga będzie sam Beyond nie, w ogóle o tym nie pomyślałem jo. że będzie druga sam Beyond bo spojrzałem, że jest pomazana i to tylko skupiło moją uwagę i, i potem ją w ogóle, wiesz, bez oglądania wsadziłem po ciemczu do, do napędu i tyle ją widziałem Ja bo, tylko... bo mnie to e... no e... i to jest, wiesz, głupota, pozbędę się i pewnie nie, no... kupię to jeszcze raz, żebym było, było na półce no aczkolwiek yy, w ogóle nie miałem i nie mam dalej ochoty jakoś w tego Beyonda grać tak, yy, wiesz między nami i, i słuchaczami i... I ten napis no dobra. Górza, Bo gdyby to była jedna e... płyta, to bym odpuścił, ale nie pasuje. Mi Rafale. E... Christynie, mów. Tak, tak. Bo ja chcę tylko powiedzieć słuchaczom te, że jeżeli jeżeli chcecie komuś sprzedawać gry, albo zrobić z kimś interesy, ja wam dam namiar do Rafała. Bardzo chętnie się z wami wymieni na gry. Zrobi z wami jakiś deal fajny. Z Rafałem naprawdę dobrze robi się interesy. No, no. myślę, że tak, jak najbardziej no, jest to jedna z takich sytuacji ale było dużo innych, na których wyszedłem bardzo dobrze no, na przykład pamiętnego yy, yy, jedyna gra, jaką w ogóle sprzedałem na PS4 pozbyłem się z kolekcji mm. yy, to był cudowny, wyniesiony wiesz, na, na wyżyny w ogóle gier najlepszych yy, jakiś tam remasterowany yy, The Last of Us i już ta historia była kilka razy powtarzana. mi on nie podszedł. Wiesz, wyłączyłem go w połowie nie miałem ochoty wracać. I stwierdziłem, że nawet nie chcę, żeby mi to leżało na półce i mnie wkurwiało, że, że nie mam ochoty tego dokończyć, a to jest taka, wiesz, niby gra epokowa i, i tak dalej. I, i znajomy mówią, sprzedałem bodej, że nie wiem, tam 10 złotych y, straciłem na tą przygodę, mar, wiesz, marną pół tej gry. Nie? Znaczy, może nie marną, no zobaczyłem, z czym to się je, powiedzmy. Wiem, z czego wynikają zachwyty jak najbardziej, tylko po prostu mi nie podeszło, tak? Takie doświadczenie. Więc... Mhm, dobra. Nie szalejmy eee... też z tym, że po prostu na wszystkim się tam topi. No to była taka raczej historia, że, że, że nie dajcie się yy, nie, no, zwracać oczywiście. uwagę, że jak gówniarz sprzedaje gry, to go nie potraktujcie jak starego. Powinien dostać w czapę od razu, kurde, wiesz, matkę na ulicę wypchnąć, bo ona wiesz, na, zeru, na transakcję <śmiech> i, i tak powinno to wyglądać, nie? ale wracając do samego Heavy Raina Heavy Rain był bardzo w porządku o czym myślę, że większość z was wie i, i na szczęście udało mi się przez te lata uniknąć yy, spoilerów i, i jakby wiesz, całej tam historii, kto jest zabójcą, bo, bo fajnie jest to poprowadzone i, i cieszyłem się w sumie, że to tak się rozegrało. Fakt faktem, że tam no, gra ma inne zakończenia, jakieś tam trofeami bardzo mocno nagradza do tego, żeby przetestować inne rozwiązania. Jakieś tam wykonać powiedzmy zadania, bądź, bądź ich nie wykonać specjalnie. Bo bo no niektórych rzeczy się nie da wygrać. No, masz trofeum za to, że yy, kogoś zastrzelisz, albo za to, że kogoś nie zastrzelisz. Masz trofeum, że uciekniesz, albo że zostaniesz na miejscu, nie? więc no musisz powiedzmy te yy, pewną jakąś tam siatkę zrobić, jak chcesz platynę, ale w ogóle mnie ta platyna, wiesz, nie interesuje, yy, pomimo, że wiesz, bardzo prosta jest zasadniczo, a, bo wiesz dobrze mi jest jakby, że przeżyłem tą historię tak, jak ona była, takie jak ja wybory sobie podjąłem. Nie? Wiesz, tak krótka, sympatyczna przygoda i zrobiłem wszystko dokładnie tak jak chciałem, a nie tam się siląc na to, że mm, bohater pewnie by zrobił tak i, i, i wiesz, i sobie swoją historyjkę zrobiłem. Nikt tam mocniej mnie bardzo wiesz, o coś nie cisnął, to były ewidentnie wybory, a nie jakaś tam losowość pewnych zdarzeń. Troszeczkę uważam, że to było lepiej zorganizowane mimo wszystko niż w tym eee w modelu który który był zastosowany o, w tym horrorze boże zapomniałem teraz o czym mówimy tak tak to z aktorami tam zima i amerykański horror tak Until w Down, tym. Until Dawn, dokładnie no tam troszeczkę ten efekt motyla to było inaczej tam skonstruowane ale ale też niejako zasada była ta sama prawda i E, tam mniej e, mniej wiedzieliśmy pewnych rzeczy jakoś tak inaczej było to przemodelowane tutaj mi bardziej to odpowiadało e, to co się potem wydarzyło bardziej może bezpośrednie niektóre te wybory były nie Yy, bo tam było upierdliwe że ty decydujesz się o tym, żeby komuś nie powiedzieć, że ona się z nim całowała i efektem tego on za pięć minut ginie, kurwa, bo się z nią pokłócił wiesz i pobiegł i, i, i go tam zamordowali i to nie do końca jest to, co ty chciałeś zrobić nie, nie taki miałeś zamysł, nie? I, I wiesz, mając prostą decyzję do podjęcia, ale wciąż trudną, wiesz, bo, bo wiele tam powiedzmy myśli w głowie i te myśli mi się podobają w Heavy Rainie. Nie wiem, czy wy obydwaj graliście, ale tam zarówno chodząc sobie jakby w trybie swobodnym, jak i, i kiedy stoisz tam powiedzmy przed jakimś wyborem, jakąś decyzją, działaniem konkretnym, to cały czas możesz sobie odsłuchiwać myśli bohatera które się pojawiają, no dopóki oczywiście nie, nie wysłuchasz wszystkich i one są sprzeczne ze sobą, tak? To to jest tak, kiedy, wiesz, prawdziwy człowiek stoi tam przed jakimś ciężkim wyborem i odsłuchiwanie tych myśli to jest dobrze, że ta gra przypomina o tym, że, że wiesz, warto jest to robić, bo yy, to była jedna z najważniejszych rzeczy w ogóle, wiesz, w odbiorze tej historii, żeby mm, zobaczyć, wiesz, i wysłuchać tego dialogu, czy, czy raczej monologu, co on teraz myśli i co tak naprawdę ma do powiedzenia. No to tyle jeżeli chodzi o Heavy Raina, no, no uznajmy ją za pozycję taką wiesz kanonicznie obowiązkową, żeby po prostu wiedzieć wiesz, jak się rozwijają gry wideo, tak to nazwijmy. Poza tym ona wciąż wygląda świetnie, tam trochę ruchy postaci i sterowanie ogólnie jest upierdliwe, bo wiesz to jest sterowanie, nie wiem czy, czy kojarzycie, ale yy, ono było podmowa projektowane podruchowe, natomiast na dual DualShocku grając, to sterujesz tak jak samochodem. Czyli wciskasz R2, R2, żeby postać szła przed siebie, po czym gałką sterujesz w lewo, w prawo, żeby ona skręcała. Więc to jest totalnie... W kwestii, wiesz, takiego chodzonego jakiegoś tam ekranu, gdzie kamera jeszcze jest statyczna, tylko się przełączasz między jedną a drugą, a ewentualnie czasami śledzicie z jakiegoś ujęcia, to kompletnie taki system w ogóle sterowania jest yy, z czapy i wiesz, i przestawienie się, to, to jest, wiesz, tam grube, wiesz, dwie godziny zanim yy, zaczniesz odruchowo sobie ten guzik, yy, guzik trzymać. No ale no, to jest taka gra, żebyś lewą rękę miał wolną, no to wiesz, to sobie trzymasz to R2, żeby on szedł, a, a Ty sobie, wiesz, tam piwko popijasz, nie? Dobra, to tyle jeżeli chodzi o Heavy Raina. W związku z tym, że drugiej płyty nie było to, to nie było też więcej gier. Tak brutalnie powiem. Nie no, jeszcze nie wróciłem do tego. Jeszcze nie wróciłem do Skyrima. Myślałem, żeby coś jeszcze tam sobie odpalić, ale, ale to na razie zostawię na boku. Udało mi się wreszcie już... W na finałach w zasadzie, bo to też mówiłem o tym na finałach e, seansów dotrzeć na Antmana, tego nowego hmm. e, byłem bardzo zaskoczony w sensie na porządny seans z dubbingiem, bo, bo już mówiłem o sytuacji że e, trzeba naprawdę się wieczorami wybierać do kina, żeby wiesz e, pójść na wersję bez dubbingu tak? bo to jest jednak coś, czego nie chciałem kolejny raz przechodzić e, no na no Antwan 1 bardzo, bardzo gdzieś go tam dobrze odebrałem. Podobało mi się, że w miarę znane twarze dobrych aktorów wzięli, yy, czy dobrych, czy niedobrych, ale, ale powiedzmy takich, co, co gdzieś tam dopasowani są odpowiednio do tych ról, moim zdaniem. Yy. Byłem zaskoczony tym, że dużo rzeczy nie pamiętałem z historii i pierwszego Antmana i, i Avengersów dwójki, które się wydarzyły, że po prostu tyle po drodze różnych tam rzeczy się dzieje, że, e, że faktycznie to gdzieś tam zostało wyparte. Film o tym oczywiście wspomina, ale w sposób taki e, nie do końca wyjaśniający... Znaczy, Teoretycznie mówi co się stało, ale bardziej zachęca do tego, żeby sobie przypomnieć tamte dwa poprzednie filmy i bardzo ubolewałem, że na żadnym z dużych serwisów, ani na Netflixie, ani na HBO nie było ani jednego, ani drugiego, eee, nie wiem czy to celowy zabieg, eee, bardziej zachęcał do tego, żeby to sobie przypomnieć niż e, tłumaczył wszystko wiesz, przez pierwsze 15 minut co się wydarzyło tam w poprzedniej części bardzo lubię te, tą serię tą podserię powiedzmy Marvela za, za humor jaki tam jest bo Antman to jest wiesz taki odpowiednik Spidermana jakieś te robacze po prostu mają wiesz postacie dobry, dobry humor i, i luźne takie prowadzenie w takim odpowiednim stopniu ten aktor też sobie dobrze z tym radzi tak zwany Mike z przyjaciół i, I całościowo ta historyka i wiesz, no wiadomo, jak to Marvel miała tam mniejsze czy większe elementy, które potrafią irytować, bo bo, bo tam wiadomo, no, tu ma, ta posta się cały czas zmniejsza i zwiększa. Nie? I razem za tym idzie zwiększanie i zmniejszanie się też innych przedmiotów, no bo oni oczywiście tą technologię zaadoptowali, nie wiem, do samochodów, a w tej części nawet do budynku całego. Że cały budynek się zmniejsza. No, żeby go lepiej ukryć, tam mają jakieś laboratorium. Nie, to nie jest spoiler w żadnym wypadku. I fajnie to się ogląda, dopóki nie starasz się zrozumieć, co tam się tak naprawdę dzieje, bo z jednej strony mówi się o tym, że to ciało przy zmniejszaniu tylko zacieśnia atomy, więc tam masa zostaje ta sama, przez to on na przykład w postaci mrówki wiesz, małej może nie wiem, kopnąć kogoś i, i, i spowodować wiesz, przeniesienie tej masy, no a z drugiej strony to się po prostu wiesz biegnie sobie po pistolecie i tej masy na tym pistolecie nie ma dajmy na to nie czy tam wiesz budynek bierze pod pachę złożony on też ma masę nagle wiesz jak domek dla, dla lalki Barbie więc mm, to jest taka rzecz która irytuje kiedy siedzisz i się zaczynasz zastanawiać bo zaczynasz zwracać uwagę na to że yy, w jednej scenie są wiesz yy, dwa wydarzenia które się po prostu nie łapią tej teorii mają jakby sprzeczne teorie no, ale jeżeli to sobie gdzieś tam zostawimy z boku, to jest wie, bardzo, bardzo sympatycznie i, i dużo fajnych akcji. Fajnie są, wiesz, rozplanowane, wszystko jest z humorem, tam jest paru aktorów takich yy, z drugiej, yy w tle powiedzmy drugoplanowych ale też ze znanymi twarzami którzy gdzieś tam występowali ja to się śmiałem tam są takie charakterystyczne gęby że że to wiesz ci z reklamy od plusa co kiedyś w kabarecie takim wiesz występowali i reklamy robili nie Kojarzycie te reklamy plusa z takim kabaretem E, tak, kojarzę. Dawno, dawno tak. to było, nie? Nie pamiętam jak oni się nazywają, ale no te reklamy były dobre, no to tam jest taki dwóch gości, którzy po prostu wyglądają jakby był list tego kabaretu. co prawda jeden jest czarny, ale dzisiaj nie możemy, wiesz, nikomu zabronić być czarnym, e, nawet Siri, co do czego wrócimy koniecznie. E, <śmiech> Boże Rafał. No nie, odpuszczaj, no nie, tego nie odpuszczę No, no dobrze, okej, okej okay, okay, no okay. Dobrze, później, później Później nie w moim Headparku, nie? Wszystkim się nam wypowiedzieć yy, Ale wiesz, coś takiego <laughs> się przydaje, nie? Takie takie drugoplanowe role Więc Antmana, no gońcie Jeżeli jeszcze nie byliście, bo to jest jak najbardziej Ten z filmów, które, które trzeba Odbębnić w kinie, a nie gdzieś tam, wiesz W domowym zaciszu i, i tyle różne tam rzeczy się działy jakieś Netflixowe i tak dalej, ale to sobie zostawię na później bardzo, bardzo fajna krótka, tam nie wiem, 8 czy 10 odcinkowa animacja Final Space fajna, bo z jakąś tam historią głębszą, ciągiem opowiedzianą i, i to polecam myślę, że że podpasuje wszystkim, trochę ten abstrakcyjny humor i i tyle. Czekamy na Bożaka Horsmana nowy sezon, który już powinien być obcykany do następnego nagrania. No. Więc tyle w Hyde Parku. Co tam u Krystiana? Co tam u Krystiana, dokładnie. Wyobraźcie sobie, że właśnie przeglądam na telefonie aplikację, która się nazywa Hu Philips, czyli bawię się swoją żaróweczką, którą mam, mam nad sobą i powiem wam, że naprawdę dobrze to działa. Otóż, że jakiś czas temu miałem urodziny i dostałem to od mojego bardzo dobrego znajomego. Cały taki zestaw. Dokładnie dostałem cztery żarówki Philipsa. LEDowe w ogóle. Dosyć fajne. Plus dostałem tego huba. No i działa to w ten sposób, że huba podłączamy. Taki, takie urządzenie kwadratowe w sumie wielkości jakiegoś przenośnego dysku zewnętrznego. Podłączamy pod kablem Ethernet pod modem. On musi mieć Ethernet w sobie podłączony. Nie może być przez wifi Więc to podłączamy pod modem. I te małe urządzenie łączy się ze wszystkimi żarówkami, które mamy w domu, jakimś tam swoim sygnałem, częstotliwością, czy czym, czym tam on, on się tam nie łączy. No i słuchajcie, no, no i z pozoru wydaje się, że no kurde, to światło, no okej, okay, no światło masz i, i, i możesz oczywiście, masz różne możliwości i popierdółka, ale powiem Wam szczerze, że, że wcale nie, że, że jak sobie tak to mam od, od paru dni, bo w sumie byłem na wakacjach, więc nie miałem takiej możliwości tego testowania, ale teraz już mam i sobie się trochę tym pobawiłem, powiem Wam, że to, to po jakimś czasie tak się do tego przyzwyczaję, że nie będę mógł się od tego odzwyczaić. Eee, i, I powiem Wam, że, że poza tym oczywiście, że możemy zmieniać natężenie tego światła, tak, czyli, czyli wybieramy sobie, jak mocno ma świecić to światło, to mamy możliwość oczywiście ustawienia różnych kolorów, od różowe, niebieskie, czerwone, wszystko, co nam się, co, co, yy, yy, wszystko, co sobie wymyślimy. Mamy jeszcze dodatkowe scenery, możemy sobie ustawić, że w pokoju ma być yy, taka scena, jak zorza polarna, czy nie wiem, zachód słońca, czy tropikalny yy, las, a, a, a możemy wziąć sobie światło specjalną scenę do czytania, czy do koncentracji czy jako po prostu lampka nocna albo relaks. To, co też jest bardzo fajne. Możemy sobie nawet zaprogramować tą lampkę w ten sposób, że e, kiedy kładziemy się spać, no to ona będzie co jakiś tam czas coraz coraz ciemniej, coraz ciemniej się wyłączy. I, i w drugą stronę będzie się odpalała, jak, jak jest zachód słońca. E, powiem Wam, że, że niby taka papierdłuka ale... Ale, ale ma coś w sobie. E, powiem Wam, że, że jest jeszcze opcja, że można tą żarówkę zaprogramować z jakimiś e, urządzeniami. Oczywiście z Aleksą, tam e, Alexa zrób mi to, Alexa zrób mi to, to, to, to, to ona doskonale to rozumie, ale e, mam na myśli na przykład, e, że można ją gdzieś tam, e, że tak powiem, e, w pewien sposób połączyć z e, muzyką. I ona będzie świeciła tak jak, tak jak muzyka świeci. W tym się jeszcze nie bawiłem. Wiem, że jest taka możliwość, bo już kumpel, który mnie okupował, mówi, że on, on coś takiego ma i działa to całkiem fajnie. Więc... Więc po prostu e, on mi właśnie e, e, mówił, że coś takiego jest. E, jeszcze tego nie sprawdziłem. Oczywiście, słuchajcie, no, no to jest dosyć fajna sprawa. Potrzebujecie po prostu tylko swojego e, podłączenia z telefonem Wi-Fi. Możecie będąc poza domem czy gdziekolwiek bawić się tym światłem, robić z nim e, co chcecie. Możecie zaprogramować go też w ten sposób, że ma się odpalać wtedy na przykład w domu, jak was nie ma, że wieczorami niech się zapala dwie trzy godziny. Udaje, że ktoś tam jest. Tak? E, możecie robić z tym... Cokolwiek Wam się nie podoba. E, podoba, czy Boże, cokolwiek Wam się podoba. E, słuchajcie, no, no cena z tego, co się orientuję, jest dosyć duża, bo za takie cztery żaróweczki, powiedzmy taki hub, to wydaje mi się, że to jest około 600-700 zł, jeżeli mówimy o Philipsie. Oczywiście są tańsze zamienniki, show jakieś inne gówno, no ale Philips to Philips. E, na, na razie, Rafał, mi nie przerwiesz. E, chcę jeszcze powiedzieć o jednej bardzo fajnej rzeczy, które te żarówki mają. Otóż wyobraźcie sobie, że no ja mam taką sytuację, nie? Że, że w domu mam poza mną, jest tam powiedzmy mojej dziewczyny mama i ona sobie wchodzi do, tej, do, tej, do tego salonu, gdzie mam te światło zainstalowane no i nie ma tej aplikacji, tak? No i słuchajcie, to jest dosyć fajnie rozwiązane, bo ogólnie światło w gniazdku jest cały czas włączone, więc telefonem go włączam i wyłączam, więc, więc po prostu na telefonie daję mu sygnał, że jest wyłączone, pomimo że na ścianie jest wyłączone, więc spoko. Jeżeli na przykład ktoś nie ma tej aplikacji, to normalnie podchodzi do ściany, wyłącza go, chociaż jest wyłączony, wyłącza go jeszcze raz, wyłącza go z powrotem i jest naturalne światło, takie jakie jest w, standard, w standardzie, takie jakie powinno być. Więc to też nie jest taka zaporowa hard sprawa. Hard reset po prostu, bo hard reset, tak. I, I ona się uruchamia ponownie. Dokładnie tam, wiadomo, tak. A ja, a ja sobie po prostu i tak wchodzę w aplikację, światło działa, wchodzę w aplikację, robię z tym światłem co chcę. Więc więc to jest ogólnie to jest ogólnie świetna sprawa dla tych, co po prostu nie mają tej aplikacji, a ktoś chce po prostu coś u zrobić z tym światłem. E, wiem, że żarówek chyba można podłączyć do tego urządzenia około, powyżej 10. z tego co wiem, nie wiem czy nie 20, nie wiem czy nawet nie 20, więc więc to nie ma problemu, możecie sobie ustawiać pokojami, jeżeli w pokoju macie trzy żarówki, to możecie je wszystkie razem ustawić, no po prostu rzeczy, które nie możecie robić z tym po prostu e, wszystko co jesteście sobie w stanie wymyślić wiem, że są, od aplikacje aplikacji jest na Androida, że, że coś tam jakieś mryganie, nie mryganie, jakieś disco robicie w domu, no, no nie wiem, jakieś fire. Nie mam pojęcia, nie, nie bawiłem się w to. A mi wystarczy ta jedna aplikacja. Mam nadzieję po prostu, że te żarówki będą dosyć żywotne, e, bo one są dosyć drogie i, i mam nadzieję, że to nie skończy się po roku mi miwano albo coś. No ale e, LEDy dają mi w Polsce znowu. W przyszłym, roku w, sensie. w przyszłym roku, w przyszłym roku myślę, no, że. Dobrze, to, to, to zrobimy porównanie, bo ja na pewno do tego czasu się zaopatrzę w to, co Szami. ja chcę zrobić. Oszomi no wiem, no wiem. sprzęt tam. No praktycznie, może z jakimiś drobnymi wyjątkami, ale te wszystkie opcje są, o których mówiłeś. No tak. To... Z tą różnicą, że nie ma huba, tylko to wszystko leci gdzieś tam pod WiFi. fi U kolegi to już testowałem, ale, ale chcę to sobie, wiesz, po swojemu skonfigurować i, i wtedy gdzieś tam opowiedzieć, jak to się tam na kilku pomieszczeniach, powiedzmy, zajmuje i jak to będzie działało. Najfajniejszą rzeczą, która, która tam jest, to, że możesz dodatkowe sterowniki sobie zamontować. Można na przykład kupić sobie taką kostkę, zwykłą, białą, delikatnie tam pozaokrąglaną kostkę, która ma tam mm -hmm. powiedzmy, nie wiem, 5 na 5 centymetrów i to jest pilot do tego światła. Yy, oczywiście do całego systemu, tam nie tylko oświetleniowego, tylko jakieś inne smart home'y też, tam coś można podpiąć, ale powiedzmy, że yy, używamy go do oświetlenia i wiesz, i ta kostka może na sobie na przykład cały czas leżeć na łóżku, nie, pójdziesz do łóżka, w sensie na kanapę yy, bez telefonu, co się rzadko zdarza, ale załóżmy, że się wydarzy, yy, to też się nie rozglądasz, bierzesz tą kostkę i załóżmy, wiesz, yy, jak ją obrócisz do góry nogami, to światło zgaśnie, albo jak pukniesz dwa razy, to tam inna zaprogramowana akcja wiesz, przejdzie Ci w tryb wieczorny czy, czy coś w tym stylu, Nie, więc takie dodatkowe akcesoria tam też są ale ciekawy jestem i to mógłbyś zbadać dokładniej, no. bo kiedyś o Ambilightach opowiadałem Philipsa właśnie nowej generacji, wtedy kiedy te Huey żarówki wchodziły i, i do telewizorów, jakby kolejne generacje Ambilight był wprowadzany ten, ten szybszy i sprawniejszy Spotkałem się z takim wideo na prototypie przez Philips zapuszczonym, gdzie żarówki były rozszerzeniem do Ambilighta pod kątem takiego trochę dolby, czyli mając w jakiś wybuch, załóżmy, wiesz, taki mocno z prawej strony ekranu, to nie tylko ta prawa strona, wiesz, telewizora się zapalała, ale załóżmy, wiesz, żarówka na lampie stojącej, tak jak głośnik dolby, który, wiesz, stał za tobą, też napierdzielał tam światłem, jakby tam za tobą się, wiesz, ogień zapalił akurat, nie? Mhm. I tylko, że dokładnie coś takiego było na wideo. E... Ciekawy jestem, czy po prostu, wiesz, tam jest jakaś możliwość, wiesz, usprawnienia tego jeszcze do, do, do tego. Ja wiem, że ty nie masz telewizora, jest, jest. więc brakuje tego sygnału, ale właśnie, jak to... Co, co potrzeba co? jeszcze? Ja, ja w ogóle dziwną sprawę miałem, bo muszę to jeszcze rozkminić, ale kiedyś, ta, tak jak sobie odpalałem to pierwszego dnia, bo, bo na razie się jeszcze w to nie, nie bawiłem, miałem opcję e, połączyć to z muzyką i wybierałem miejsce w salonie. Miałem jakąś tam w aplikacji tak jakby mój pokój rozrysowany i była informacja z którego miejsca leci muzyka nie? No, to, no to wziąłem w sumie na ten telewizor, ale to olałem, ja tam dalej później tego nie konfigurowałem w żaden sposób, ale już coś mi się takiego Ale to pojawiło. wiem wiem o co chodzi, no chodzi o to, że jak masz cztery, w czterech kątach pokoju załóżmy te lampy i ustawisz sobie ich kolejność względem telewizoru to one na przykład fale będą mogły zrobić same tak, wiesz, znając swoją kolejność no, bardzo możliwe, że tak. No, to, to w tym kontekście, wiesz, to to ma działać, nie? No, bardzo możliwe, że tak. E, tak czy siak, jak najbardziej polecam, jeżeli ktoś ma pieniądze i... Słuchajcie, jeżeli ktoś ma pieniądze, no to niech sobie kupi. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to chyba nie, bo to jest druga zabawa. A... a, a, a... A można to traktować jako w sumie gadżet, nie? Ale, ale naprawdę ci, co mają, to ja myślę, że każdy będzie zadowolony z głupich żarówek. Naprawdę. Znaczy, to ogólnie sama technologia jest warta uwagi. Ja na pewno wreszcie pozamawiam te, te otrzomi, one tam wychodzą po, po, nie wiem, 70 czy 80 zł za sztukę, ale wiesz, nie wymagana jest centralka, więc yy, powiedzmy, takie cztery żarówki, to to ogarniasz sobie za za stówy. Mhm. I tak naprawdę, wiesz, większość tych rzeczy jesteś w stanie zrobić, a to jest bardzo duże ułatwienie, to na pewno przyznasz, że możesz sobie, wiesz, jednocześnie barwę światła ustawić i, i mieć wieczorem późnym już taką cieplejszą, ale na przykład wtedy, kiedy, wiesz, zaczyna się robić ciemno o 19 czy 20, to jednak walisz sobie taką jeszcze jarzeniówkę, bo, bo jeszcze tam, powiedzmy, potrzebujesz takiego jasnego, wiesz, światła ala, ala słonecznego, nie? Mhm. No właśnie z ledami, z ledami właśnie jest o tyle fajne, że można naprawdę z nimi zrobić takie naturalne światło, naturalny kolor tego światła, tak? Że to nie jest takie światło, światło jak były... Znaczy z ledami z... tylko jak masz RGB, no bo jak kupujesz sobie barwę światła, wiesz, raz na żarówce, no to jest zawsze problem, bo tak jak u mnie mam w trzech pokojach zimne, w dwóch pokojach ciepłe i, i zawsze jest, wiesz, wrażenie jakbyś przechodził z ledówki do, do, do wiesz, do przytulnego. No gniazda. tak, ale one wszystkie mają, Rafale, to co co chcesz chyba, tak? Ale o ja mówię... których mówisz? O Philipsie, o, o Philipsach mówię, tych co mam? Tak, nie no, to masz wtedy, wiesz, RGB, więc ona tam czerwony z niebieskim przemiksuje i sobie ustawisz dokładnie to, co chcesz, nie? Ja mówię pod kątem takich zwykłych żarówek, co się kupuje, wiesz, no też LEDowe, tak, no tam wszystko się sprowadza do, wiesz, oszczędności prądu i, i możliwości, no, ale yy, bardzo mało jest jakby tych sterowanych żarówek, żeby nawet już bez tych wszystkich smart funkcji można barwą światła sterować, nie? Co jest taką najbardziej podstawową funkcją, bo ta cała reszta bajerów, no to yy, jest ograniczona przez powiedzmy fantazję programistów, którzy robią do tego apkę. Okay. Więc, więc no, na pewno takie żarówki zasilane RGB z mocą sterowania yy, i mocą, i, i natężeniem, i, i barwą tego tego światła, koloru jego, no to jest y, fajne rozwiązanie do domu, nawet jak to nie ma być, wiesz, super smart z tym zdalnym sterowaniem, tylko jakieś tam tańsze rozwiązanie, bo, bo warto się tym światłem w domu poławić, to jednak wpływa mocno na zmęczenie oczu i, i ogólnie tam przyjemność jakąś z pracy. No poza tym po co się męczyć w jakieś, wiesz, systemy, nie wiem, ściemniacze na przykład, wiesz, w gniazdkach, jakieś takie drogie rozwiązania, kiedy można to po prostu, wiesz, mieć wszystko w żarówce, nie? Wiesz, ja mam... Y, u mnie w przedsionku i, i, i przed domem cały czas ktoś mi jak pierwszy raz przychodzi, gasi światło e, grzecznie nauczony, że wiesz należy zgasić światło, a ja tam mam czujkę ruchu i, i tego światła się nigdy nie, nie gasi po prostu, nie? Mm. Bo to po prostu, wiesz, jest wygodniejsze i, i trzeba, wiesz, takich rozwiązań sobie tam działać. Dobra, to grałeś w coś w ogóle poza tymi żarówkami? No tak, no zacząłem od żarówki, no ale ale no, wszedłeś mi w rozmowę, Rafał, no i no, dzięki, nie? Eee, tak, oczywiście, że grałem. Właśnie e, jak już mówiłem dwa tygodnie temu, do, mam dysk. No, i dzięki dyskowi pojawiło się wiele możliwości. E, w związku z tym, e, pierwszą możliwość, którą ogarnąłem, w, su w, sumie, w sumie tam ściąłem, powiem wam, że ściąłem cz cztery gry. Ściąłem Horizona, Shadow Tactics w końcu, ściąłem jeszcze tam jakiś jakieś starszy grot to w końcu, może to w, w, na drobie. Ale suma summarum e, e, pograłem. Pograłem w grze w grę, o której dzisiaj będę mówił, czyli w Two Point Hospital. E, no, fajne, fajne, fajne. E, dużo w to pograłem, e, dobrze mi się w to grało, miałem problemy z tą grą, dalej mam problemy z tą grą, o czym później powiem, ale, ale no, kurczę, kurczę, brakowało mi taki, takiej gry, no ale to niestety wyszło tylko i wyłącznie na komputer. Poza tym, no co? Poza tym Rafałowi wysłałem zdjęcia. E, kupiłem, kupiłem sobie do mojego wiara Aim Controller, czyli, czyli ten pistolet. E, I kupiłem sobie do niego najlepszą grę podobno, e, jaka e, na ten sprzęt wyszła, czyli Firewall, e, Zero Hour i, i jest moc, no kurwa, no, no, no jest moc tą grą. A ja dzisiaj o... e, słam jeszcze raz? Ja, jakiego wiara masz? Tak, do PlayStation VR? Czy co? Tak, tak, tak, tak. Do PlayStation VR, tak. E, i, I powiem Wam po prostu, e, o tej grze z pewnością powiem za dwa tygodnie, ponieważ, że, no, mówię, niedawno przyjechałem z wakacji i pograłem raptem godzinę, więc godzina to jeszcze nie jest ten moment, w którym chciałbym powiedzieć więcej na temat tej gry. Ale powiem tylko, że, że, że grając w tą grę, czułem się jakbym poszedł grać z chłopakami w paintballa. Miałem tą samą, e, tą samą, e, że tak powiem, no tak się po prostu czułem. E, świetne. E, o grze powiem więcej, e, ale, ale na razie jest bardzo dobrze. E, I słuchajcie, chciałem jeszcze powiedzieć o czymś, o czymś chciałem powiedzieć, aha, chciałem powiedzieć o w sumie dwóch rzeczach. E, o jednej rzeczy, że właśnie dzisiaj kupiłem sobie pro... Pro Revolution 2019 i pewnie za dwa tygodnie coś więcej o tym powiem. Dopiero mi się ściąga, tam 20 parę giga. Podobne jest dobre. I druga rzecz, drugą rzecz, o której chciałem powiedzieć to, że Battlefielda piątkę, którą miałem beta ogrywać właśnie. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj mi się ściągnęła, co oznacza, że dzisiaj już się skończyła beta, co oznacza, że e, moja beta poszła się jebać i nawet tego nie zdążyłem odpalić. Tak jak już mówiłem, byłem na wakacjach, no nie miałem czasu. Więc Kamilu będziesz sam o tym opowiadał, e, i, ale, ale, ale mam parę pytań e, i myślę, że chyba jeśli chodzi o mój Hyde Park, to tyle, nie oglądałem nic, byłem na wakacjach, pograłem... E, Jakieś gówna na eee, Tak, e, nic poważnego. Więc Kamilu, co ty tam ogrywasz, co tam u ciebie? No ja to teraz miałem sesję, więc grywałem tak raczej wybiórczo w gry online. O Battlefield 5 w sumie mogę pogadać trochę później. Głównie właśnie w Seedra ścisnąłem. Cis mogę zacząć od ciekawej cie ciekawostki, bo nie grałem w to rok i teraz jak wróciłem, to wprowadzili coś takiego jak banowanie za określone wyrazy typu Nigga i takie tam. Więc no. popularni są trolle, którzy na to łapią. Mi się na to dałem złapać, ponieważ e, zapytano na czacie, co to, co, co to jest Pakistan bez stan. Napisałem Paki i dostałem bana na pół godziny. O, tak, ciekawe. No. Później szukałem, co to było za określenie i okazało się to jakieś z, coś z zamachami powiązanego. Czego w ogóle bym nie wpadł i, i tak dotarł do mnie, że to jest bez sensu, no się nawet napisał, nie wiem. Znaczy, z jakiej paki tak zagrałeś, to by miał bana, nie? nie, nie, nie jak no dla nie mnie tak te banowanie za, za, konkretne słowa to głupota, bo łatwo da, da się przejechać, ale oczywiście na, obra, obrażano, że nub, że idiota, że jebać, nie? Ale to, to wszystko w porządku. Aha. A powiedzmy, jak po roku sobie wróciłeś po takiej przerwie, to widzisz, że, że jest troszeczkę trudniej, że dużo się zmieniło? No przez, jest... pier przez pierwsze 10 godzin miałem problem, o co chodzi, bo tam nowi operatorzy pochodzili, to trzeba było ich zrozumieć, niektóre mapy przemodelowano, niektóre, niektóre powstały zupełnie nowe, niektóre wyrzucono z poli rankingowych, Niektó hmm. niektóre to, to, to to słyszałem, no a, zmieniono odrzut niektórym hmm. broniom, drobne kosmetyczne zmiany na mapach na przykład y, jednej ściany nie rozwalisz aż tak mocno jak wcześniej i mm. takie pierdoły, które jak się już było nauczonym miało się już odruchy konkretne to później takie y, no lamiłem po prostu, bo nie wiedziałem gdzie się zachowywać, ale No, no dobra, więc y, powiedz mi y, tak, tak w ramach ciekawostki, bo właśnie pisałeś, że że uczyłeś się taktyk do Siege'a i jak wygląda uczenie się taktyk do, do, do, do gry? Znaczy zazwyczaj chodzi o oglądanie nie, najlepszych akcji z proligi. Później hmm. jak już te akcje sobie obejrzę, to prawdopodobnie odpalam sobie yy, grę prywatną i próbuję dojść w jakąś miejscówkę. Jeśli na przykład chodzi o nie, ukrycie się na przykład na automacie do automacie od to sobie trenuję jak tam wejść na automat do, do kawy, no a później powtarzam z grze. Aha. A to, Ale to, to raczej nie powinno wyglądać, że w drużynie powinieneś to robić? W sensie znaczy zależy co to jest za, za taktyka, nie? bo czasami to taktyką jest na przykład dobre schowanie się albo teraz znalazłem jak na jednej z, ma z map położyć muta, żeby zablokować wjazd dronom na piętrze wyżej. Mm -hmm. I, I to takie właśnie pierdółki, których raczej się no uczyść samemu. Jednak jak gra się z drużyną to przede wszystkim jest tam już wtedy inaczej. takie Przede wszystkim nie mam takiego typowego pięcioosobowego składu. Ale nie według mnie lepiej takie taktyki typowo pod siebie uczyć. Że z kolegami to bardziej gram tak na pamięć, że wiem jak on coś zagra, wiem czego się po niej spodziewać i czasami się trenujemy z kolegami, ale to takie bardziej i tak nie ogarniam coś, bo, no, no, coś bo coś zepsuje, zepsuje, więc jest ciężko, ale wcześniej jak grając z jednym kolegą, co byliśmy oboje na poziomie złota, to rzeczywiście mieliśmy niektóre takie taktyki, że jeden mi na przykład rozwalał granatem ścianę żeby miał przejście, inny mhm. mi na przykład kładł miuta gdzieś, żeby, żeby drony mnie nie wjeżdżały. I to też to, to się ładnie zrywało. Y -y. eee, coś jeszcze, Kamilo poza Seijem? Eee, no, trochę battlefield na piątkę grałem. Nie wiem, czy teraz opowiedzieć. O nie, błośni. nie, to, to, to powiemy sobie później. O tym powiem eee, sobie no, później no. no to jeszcze wróciłem do Darwin Projekt. Eee, to takie Battle Royale jest całkiem, całkiem przyjemne. Mi cię trochę wkurzyłem, bo pograłem z kolegą po dwóch miesiącach przerwy. Zagraliśmy mm. duo i oczywiście wygrana bez żadnego wysiłku, gdzie wszyscy ile mieliśmy, nie wiedzieliśmy o co chodzi. I byłem stwierdziłem, że nudna jest ta gra, bo ciągle wygrywam, za dobry jestem i czekam wczoraj rankingowe. Może, może czas w końcu pograć w takie gry na konsolę, to może nie będzie tak łatwo. Nie, po co na konsoli, jak można na kompie grać? I coś jeszcze? Uf, z gier chyba wszystko. Teraz właśnie jeszcze w Halo Master Chief Collection grałem, to właśnie byłem, nie grałem wcześniej w Halo i w sumie byłem, byłem w szoku jak fajnym remasterem jest to, bo tam jestem... Z początku wydaje się, że tak jest e, taka średnia grafika, ale jestem ten przycisk do przyłączania do starej grafiki. I jak tak się porównuje to wszystko, to wtedy to jest taki szok, jak to wszystko pozmieniano, że czy ta, ta mapa zupełnie inaczej wyglądała. I ja no. loguję, FPS bardzo fajny, bo taki bardzo oldschoolowy, na ludzie się grało i czuję, że to będzie coś, co oglądam wiele razy, bo tam są no. zadania, żeby ukończyć mapę w danym czasie jest kooperacja na całą kampanię, więc pewnie z kolegą też sobie pogram. I, no, Ale w sumie to tyle. Właśnie teraz miałem ciągle sesję i mm -hmm. nauki było tyle, co nic. A... Nie, nie, grania, nie, nie, nie nauki. E, rozumiem. Kamilo, ty ogólnie grasz na PC-cie? E, głównie. Trochę głównie. Jeszcze. Tak, e, czyli ogólnie grasz na pc i Xbox jest dla ciebie dodatkiem. To znaczy, no, na pc gram głównie w FPS, na, na, na Xboxie jednak kładę się jak RPG'a rpg czy coś, odpalam, to właśnie tam. Tam w Wiedźmina nagrałem w Forze, Sea of Thieves, State of DC, no w sumie na kompie to gram tylko w, multipl w multiplayer. No to dziwne, to bardzo dziwne. Znaczy, no, lubię grać na padzie i glebnąć się. Aha. A no. właśnie, a, a dlaczego Xboxa nie Pejka? Znaczy, Xbox jest brata to też sobie to no, dlatego mam Xboxa, ale no, tak. Xboxa miałem wcześniej, bo jeszcze miałem, zanim miałem upgrade kompa, ale później jak pojechałem już na studia, to sobie tam musiałem kupić własnego kompa, bo Xbox został w domu, więc no, nie miałem jak grać, w, w mieszkaniu mam jeszcze Play'a to sobie teraz odpaliłem Kingdom Hearts 1, pierwszy raz teraz właśnie gram. I, takie i, I właśnie ciągnie mnie na zakup Switcha jeszcze odkładam od roku. Nie, więc no. Switch jest bardzo fajny i gdybym nie, gdybym nie miał żadnej przenośnej konsoli, to uderzałbym w Switcha. No właśnie ja idę w Switcha, bo stacjonarna i handheld, więc akurat dla mojego tak przenoszenia się między mieszkaniem a domem, mieszkania a domem, bo tak 4 dni w tygodniu w mieszkaniu, 3 dni w tygodniu w domu, to tak ani na jednym, ani na drugim porządnie nie zacznę grać w oni powinni tą konsolę nazwać nie Switch, tylko słoiki, to kurde się <śmiech> dopiero wtedy sprzedawało, nazwa idealna, wiesz target ustalony z góry no wiem, wiem, żartuję a słuchajcie, wiecie, że y, taka propos Switcha, na szybko to wtrącę, bo nie mam otwartej i nie będę szukał nigdzie specyfikacji zresztą to dopiero będzie premiera y, ale na tych targach co ostatnio były fajnych y, została pokazana y, Asusa, nowa propozycja co pierwsze, no, pierwsze słyszysz co prawda no, największym zaletą Switcha są gry które no jednak nie oszukujmy się czy tam Mario nawet jak ktoś nie lubi ale ma tam Zeldę jakiegoś Skarima na tym Switchu będzie można odpalić parę innych fajnych rzeczy na pewno będzie pomijam te Labo bo, bo tutaj jest powiedzmy że rozmowa dla dorosłych no, ale w każdym razie telefon z przystawkami ala switch, tak w dużym skrócie i uproszczeniu, plus kilkoma innymi opcjami jakimś tam specjalnym chłodzeniem czy przystawką chłodzącą również z dokiem, który tam potem do telewizora będzie można podpiąć i, i taki. Cały jakby z ekosystemem wykorzystania do, do grania. Tak? No co biorąc pod uwagę, że, że dzisiaj na tych telefonach sporo już można robić, że, że wielu graczy tak naprawdę skupia się na tytułach onlineowych, multiplayerowych i po prostu, wiesz, nie, nie śledzą tak naprawdę tego wszystkiego, co my tylko PUBG albo, albo Fortnite leci, wiesz, od rana do wieczora a tam jest coś takiego dostępne PUBG chyba jest dostępne, Fortnite chyba jeszcze nie ale ale można coś odpalać na, na Androidzie no i, i sporo fajnych rzeczy jest, nie? tam jakieś są dotykowe triggery w ściance bocznej zamontowane jako wiesz dodatkowe przyciski, takie takie różne rzeczy więc jak dostaniemy dokładną prezentację to na pewno coś o tym powiem no ale telefon ma mniej niż flagowce kosztować i ma być w tym roku dostępny czyli czyli gdzieś tam pewnie 2,5 tysiąca, może do 3 z pełnym wyposażeniem, no ale bądź co bądź to jest wciąż nowy telefon. tak? To Niektórzy tyle dają za, za, za po prostu za telefon, który, który nie daje tego wsparcia dla graczy. Nie? No, ogółem ten rynek handheldów, rozegrania mobilnego bardzo się rozrastał. Czytałem kilka dni temu plotkę, jakoby Sony chciało zrobić konsolę na wzór Switcha. Według mnie trochę to bez sensu, bo wątpiały zrobili konsolę z jednej strony na tyle silną, żeby rywalizowała z Xboxem nowym, a z drugiej taką, żeby rzeczywiście była na tyle lekka, żeby była nadal handheldem. Wiesz, Sony, Sony już kilka z, no. tam razy przebijało ścianę jakąś, którą yy, no... Powiedzmy, że że mieli różne plany ciekawe i, i różnie im wyszły. E, w tym również telefon dla graczy, wiesz, z wysuwanym padem i, i, i zaimplementowanym jakąś tam obsługą, wiesz, e, biblioteki wsparcia i tak dalej. Nie pamiętam szczegółów, on nam chyba z PSX-a gry potrafił odpalać, e, gdzieś tam pobierane jakoś. No ale, ale to wszystko, powiedzmy, na tym etapie ostatnich lat, no, sukcesów nie ma. E, ale mają w tym doświadczenie i biorąc pod uwagę, że, że to firma z Japonii się wywodząca, gdzie, wiesz, pode... myślę, że w samym biurze Sony tam nie jeden wariat, wiesz, biega ze switchem, no to, to gryzie gdzieś tam, wiesz, od wewnątrz i to na pewno nie jest ostatnie słowo, które zrobią, ale nie wydaje mi się, żeby poszli w kierunku takiej typowej kopii oni mają, wiesz, dosyć dobrą konsolę stacjonarną i, i raczej to będzie znowu w kierunku, wiesz, rozszerzenia tego, a nie jedynej konsoli, która, która ma tam dwufunkcyjna być, bo taki jest Switch. No właśnie według mnie ten projekt nie, no, tego Switcha od Sony jest o tyle bez sensu, że yy mają zupełnie inny target z tymi swoimi konsolami, bo na Switch uderza właśnie takie luźne granie, czasami, że wielu graczy w Indyki, bo nie jest im wygodny grać na telewizorze te największe gry. I według mnie bardziej skupią się na osiągnięciu tego, tego 4K albo 1080 pikseli i 60 klatek na sekundę. I powinni się skupić bardziej na stworzeniu kontynuacji handheldów typowych, bo Wita jednak nie sprzedała się tak super, jak chciała. Przecież PSP było świetną konsolą i to pokazali, że potrafią robić, tylko trzeba wspierać tej konsolę. A w połączeniu z Remote Playem to i tak stać ich na osiągnięcie mniej więcej tego, co Switch oferuje. Eee, wiesz, Kamil, ja słyszałem kiedyś taką e, informację, że Wita e, nie sprzedała się tak dobrze, jak PSP, e, ponieważ nie została spiracona Eee... Nie to jest fakt, ostatnio mówiłem I... wam o tym ogłoszeniu, no prawda? I... To było do że Jak zobaczyłem na jakiejś tam lokalnej grupie opcję że, że kupię PSP, czy może ktoś ma, to jeszcze sześć osób dopisało się. Ja też, ja też, ja też, ja też. No. Rok, dwa ty... Rok 2018. Piraty, nie? Nie? Za darmo. Znaczy, no ja sam mam dwie konsole PSP i muszę przyznać, że obie są przerobione, bo tylko takie pod... dostać. No, tylko takie szło dostać, obie używki kupione ale jak porównać na przykład VTS z PSP, to jednak też widać bibliotekę gier, na przykład nie, Vice City Stories albo Liberty City Stories, nie to były porządne gry Rockstar, według mnie Vice City Stories jest, jest jeszcze lepsze niż samo Vice City GTA mhm. i one nie było takich system sellerów właśnie na wiciach. Zobaczyłem te GTA na PSP, to byłem w szoku, że takie coś w ogóle można odpalić na tej konsoli. No trochę też się czasy to to zmieniają. Tego nie wiesz, yy, dzisiaj zaskakuje grafika, którą odpalasz y, w telefonie, który y, wymieniasz co roku lub co dwa lata. Więc tam jest cały czas dopasienie wiesz, y, prędkości funkcji w trybie takim, jak na, na, naprawdę rośnie technologia. A kupujesz tą konsolę handhelda zaprojektowanego parę lat temu. Ciężko, że jest, żeby on tak bardzo mocno zachwycił. No ten switch już na premierę nie zachwyca. Nie oszukujmy się, tak? On tam, powiedzmy, tym dookoła, wiesz, tymi joyconami odpinanymi, jakimś tam wpinaniem w telewizor i tak dalej. To, to takie rzeczy budują jakąś tam y, jego, jego wartość. Plus y, duża ilość tytułów ekskluzywnych, nie mocnych graficznie, tylko, tylko po prostu, że są od Nintendo i to zawsze jest, wiesz, oddzielne jakaś tam żeby nie powiedzieć patologiczna, ale jednak yy, sekta, tak? Yy, tak tak to jest i wiesz, i 200 godzin spędzone tam na Pokémonach będzie zawsze grane, no to jest, to jest Japonia i wiesz, i, i tego trzeba być fanem, to trzeba lubić. Yy, Sony Zaraz byłoby oczekiwania, że Uncharted, że coś, że, że zróbmy, wiesz, pójdźmy w te ekskluzywy, które na dużej konsoli są jednak mega i, i, i najlepsze oceny zbierają jako ekskluzywy praktycznie, szczególnie w ilości, w których wychodzą, tak, bo mamy już tam, nie wiem, czwarty czy piąty yy, bardzo wysoko oceniany tytuł na, w ostatnich latach w postaci Spider-Mana ekskluzywne. I, I co? No i dochodzimy do tego, że grafiką wiesz nie nie pociągną tego, tak? A, a nie ma takiego przywiązania, wiesz, do, do samych marek i tak dalej. No zaraz wiesz, byłyby historie się skończyły. Krystian kiedyś u mnie zostawił witę chyba na pół roku albo coś takiego. Nie wiem, bo tak naprawdę dwa razy ją włączyłem w międzyczasie i, i zgubiłem w domu, gdzieś tam leżała w szafie. Na tyle była interesująca tam odpalanie jakichś, wiesz, gierek, Lego, rozgrywek, które, które tam były. No, dosłownie nawet nie miałem ładowarki, a ona się nie rozładowała przez te pół roku, co tam leżało. Tylko on włączył i dalej no, miała, leżałkę. wiesz, tam połowę baterii. No, ale jak porównasz też, właśnie mówisz o tej japonistyce na Twitchu, nie ale jak porównasz WITE z PSP, to jednak na PSP było dużo więcej marek od powiedzmy zachodnich wydawców ze Stanów albo Europy no bo I... tak, to były inne no. czasy to, to były inne czasy związane z PS2, zupełnie też wtedy inna biblioteka wychodziła szerzej wychodziło, no nie zapominajmy że wciąż są gry, które z Japonii nie wychodzą Dzisiaj, a na przykład wychodziły wtedy, bo, bo coś tam, bo koszty, bo tłumaczenia, bo, bo nikomu się nie chce i tak dalej i tak dalej, bo sprzedajesz przez internet, więc jak ktoś chce to sobie założy konto na tamtym wiesz, PS że i tak sobie ściągnie i tak dalej i tak dalej, nie? więc yy, niestety kwestia czasu. Dobra, bo ci tak się wpieprzyłem jak zwykle w tego switcha. No. Kamilu, czy coś jeszcze? w sumie chyba nie oglądać to trochę anime oglądałem, seriali Better Call Saul i w sumie tyle bo byłem jednak pochłonięty egzaminami siedzeniem po nocach, więc mhm. tak. e, dobra, więc słuchajcie, przechodzimy dalej przechodzimy do naszych wiadomości ze świata i może ja zacznę zacznę od czegoś takiego, e, Kamilu czy już ustawiłeś sobie w kolejce Forza 4 do ściągania? Nie, ale na pewno będę ogrywał. Właśnie jeszcze zastanawiam, czy ogrywać to demo, czy poczekać, aż już będzie pełna wersja, bo jednak właśnie w Game Passie będzie to subskrybentem jestem, więc na pewno ogram już w dniu premiery. E, czy ty masz w tym pasie na 2 za darmo? E, tak, aczkolwiek jeszcze nie grałem. Ale hamstwo, kurwa... Ja bym tak w to pograł na czwórce, ale tego w ogóle nie ma. Ty to masz, nie leży że ty to masz, to ty masz to jeszcze zadanie. Ja tam mam ty tyle tych gier do ogrywania z Game Passa, że ostatni raz grę na Xboxa kupowałem ponad rok temu. Ale yy, dobra, jest to sługa. Yy, ile, ile za to płacisz? Yy, chyba pod koniec lipca kupiłem w promocji za 29 zł na 3 miesiące. Bo normalnie cena to 40 zł na miesiąc, ale... No, Microsoft ciągle robi jakieś promocje, teraz przy okazji Gamescomu było za 6 zł, było, można było kupić na miesiąc za 6 zł, więc jeszcze, nie, wydaje na to łącznie w życiu może około 100. E, I słuchaj, to działa w ten sposób, że jeżeli ci się skończy, to nie możesz grać w gry, tak? Nie, ale póki ja mam, to bez problemu mogę grać, nie ma żadnych limitów, ciągle pojawia się coś nowego, między innymi... Ostatnie dwa miesiące to pojawiło się The Division, Alderson's Online, Fallout 4, właśnie Halo Master Chief Collection, pojawiło się to Vermintide, teraz jeszcze we wrześniu pojawiły się Hitman nowy, pojawiło I, się Onrush i, i o, wszystkie premiery Microsoftu będą się pojawiały. Okej, okay. no właśnie i Forza Horizon 4 y, y, będziesz miał za darmo dzięki temu pasowi, tak? Dokładnie. Ale kozak, no po prostu kozak. Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle ściągnięciem dema, to demo już jest, więc słuchacie tego podcastu z pewnością w czwartek, bo dzisiaj jest środa, więc te demo już jest, zajmuje 28 giga, zajebiście, no, więc coś takiego. No i słuchajcie, ja chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, dwóch, dwóch, nie, w sumie jednej jednej chcę powiedzieć, że, słuchajcie, wyszła taka gra pewnie niektórzy wiedzą co to jest, myślę, że wszyscy powinni wiedzieć co to jest, nazywa się Shadow Shadow of the Tomb Raider słuchajcie, no i okazuje się, że jest pedałem jest kupa, kupa ale nie, o, o, okazuje się, że z tych trzech części, bo to, bo to jest jak tam, jakoś tam się łączy mniej bardziej to ta część jest najgorsza E, trochę to przypomina Batmana, e, tą trylogię Batmana, która wyszła, ten Arkham Knight i nie Knight i właśnie ta trzecia część. Trzecia, ja bym się też pokusił o tak, tak, stwierdzenie, to... że wracają do, do korzeni, bo w oryginalnej trylogii Tom Prydera I też y, dwójka była gorsza od jedynki, trójka była gorsza od dwójki i czwórka była gorsza od wszystkiego wcześniej. A ja tak jeszcze się zastanawiam, bo mówię, że najgorsza jest, z kolei jak czytałem recenzję, to no. mnie, mnie ta część najbardziej zaciekawiła, bo przeczytałem, że w jednej z recenzji, że w pierwszej lokacji e, pierwszego Tomb Raidera, w sensie tego z 2013, prawdopodobnie zginęło więcej przeciwników niż w całym Shadow of the Tomb Raider. Co, mi, co mnie bardzo zaciekawiło, bo ja no to, właśnie no to... nie, nie lubiłem elementów strzelankowych, a bardzo lubiłem te skradankowe. No to wiesz, no... E... Boże, czekaj, więcej, więcej zginęło na początku niż w, w, w tych poprzednich Tomb Raiderach? Nie, że w na same. początku Tomb Raider 2013, że w pierwszej lokacji tam, zginęło możliwie, że więcej niż w całym Shadow of the Tomb Raider. Aha, w ten sposób. Tak, przeczytałem, że jest pięć lokacji, w których obowiązkowo trzeba kogoś zabić, a tak to cała reszta tylko opcjonalnie. Aha, no to, no to ja właśnie słyszałem, że, że cały ten styl, e, całe zabijanie po cichu jest słabszy niż w poprzednich częściach, e, że mechanika walki, walki nie, chyba bardziej chodziło o jakąś tam walkę wręcz e, też jest dosyć słaba i że e, elementy platformowe są bardzo frustrujące i nie wiem, chyba trzeba je powtarzać albo, albo, albo są po prostu źle zrobione. E, tak czy siak e, no widzę, że to jest e, tak po ocenach e, słabsza część niż poprzednia e, myślę, że jakieś tam odcinanie kuponów, nie wiem e, Wróże z fusów, po prostu mam e, swoje ulubione strony i one mi mówią, że Christian, ale opisz sobie to bo jest słabszy premierę może tak, ale zobaczymy, bo ja jestem no tak, to, czy, na, na, to, na świeżo po, po tych tam i, i w sumie tak pamiętając je jeszcze to, to gdzieś tam bym, wiesz, domknął tą trylogię tak w miarę na świeżo, zobaczymy jak się uda. Myślę, że na pewno nie teraz, ale ale w tym roku. To nie będę tego odkładał jakoś tak długo, długo na później. <śmiech> tam mnie zaciekawiła informacja o tym, że ponoć można wyłączyć podświetlanie krawędzi, co zawsze w tych grach mnie irytuje, że no tak biega po tej dżungli, po skałach, ale wiesz tam, gdzie można skakać, się wspinać, to się to błyszczy w specjalny sposób i to jest takie trochę... No... Głupiego robienia, wiesz, z gracza no, po prostu. Mhm. Tak, e, więc, więc e, no, z, z, zobaczymy, zobaczymy. Ja nie mam kompletnie na to spiny. Rise of the Tomb Raider jeszcze jest do ściągnięcia u mnie, więc ja w ogóle do tego Shadow'a to ja nie muszę tego odpalać. E, no ale, ale jakieś takie informacje, że, że, że Lara pikuje. Kamil wiem, że ty coś masz, więc co tam Kamilu przygotowałeś. Czyli, e, pierwsze to ciekawostka to nowa, zapowiedź nowej mapy do PUBG. Nie wiem, czy ktoś z was w to grywa. A tam ile standardowych jest map? W ogóle Chyba e, wie, tak? Teraz są trzy, bo właśnie są trzy. dwie te duże, 8 na 8 i jedna no. ten, ten tryb mini Royal na mapie 4 na 4. I teraz właśnie zapowiedziano czwartą nazywa się Dichor Otok i to jest śnieżna mapa, wcześniej zapowiadana, mhm. raczej plotkowana, jeszcze nie była nigdy potwierdzony, teraz właśnie y pojawiły się szkice, zostały odkryte w plikach i to jest znowu pory do map 8 na 8 ma być i y tak jest ciekawa ale nie ma takiego już kształtu podobnego do siebie, bo jak się patrzyło na tamte dwie pierwsze mapy, to w sumie były czymś podobnym. Ta, ta wyspa leśna przypominała mi trochę Czarnoruś z Daisy. Nie wiem, czy to jest Was grał. Kojarzę tytuł. tu. No, no. I tak. Ja ogólnie odpadłem od PUBG. Grałem w to dużo, zanim wyszła premiera. I wtedy jeszcze tak przymkałem oczy na te wszystkie błędy, czy, co, czy obijanie się twórców, bo znałem, że dobra, szlifują grę do premiery, będzie bomba. Była premiera i nie było tej bomby. Rozumiem, że dobra, poczekam jeszcze. Ale jakoś w marcu odpadłem tej gry i sobie dałem spokój, że stracone pieniądze po stówę na to wydałem. Mm. Ale teraz kilka dni temu wróciłem właśnie. Pograłem sobie na tej mini mapie i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony, bo gra działa dużo lepiej. Chociaż nadal, jak chciałem sobie zrobić screena dobrego wyniku, to dostałem Crasha. i tak miałem lag. Ale i tak jest ale dużo to... lepiej. To, to, to może, Kamilu wiesz, bo u, u mnie w mojej maszynie, w, w moim piecu, kryje, kryje się taki potwór, co się nazywa GeForce. A z tymi Radeonami to powiem Ci, że, że zawsze jakiś problem miałem w przeszłości. Może Czyli... to jest problem? Nie wiem. Zawsze, Ja zawsze z kolei korzystałem z Radeonów, bo były lepsze przy chociażby streamowaniu z karty graficznej albo renderowaniu kartą graficzną, przynajmniej tak było, kiedy mocniej się tym interesowałem. Nie wiem dokładnie, jak jest z tymi nowymi kartami mhm. GeForce'a. Ale koledzy, którzy mają 1050 ti i czyli kartę na tym samym poziomie co mój RX, to mhm. też mieli te problemy. Nie, nie, nie. To, to ja wiem, że, że PUBG ogólnie z tą optymalizacją no. jest, jest różnie. Ale wracając, to właśnie ta, ta mapa 4 na 4 była taka bardzo ciekawa, bo nagle ta rozgrywka stała się dużo ciekawsza, bo wcześniej jak się wchodziło, to było tak, że przez 20 minut się biegało i mogło się nikogo nie zobaczyć. A teraz to jest niemożliwe, bo mapa dużo mniej, dwa razy mniejsza, ale jednak jest... Co ja grałem? Cztery razy mniejsza, jak się liczy powiesz, nie? A jednak graczy jest tyle samo. I wszędzie jest jakaś akcja i według mnie to bardzo ożywiło grę. W sumie liczyłem na to, że będzie więcej takich mniejszych map, ale śnieżna mapa na pewno mnie zainteresuje. Mhm. Eee, dobra, no e, coś jeszcze minut tam miał, masz? Znaczy, nie, można wspomnieć o promocji na Battlefielda no. 1 e, znaczy, że premium do Battlefielda no. 1 i do Battlefielda 4 jest rozdawane no. za darmo a sam chyba do, tak. do któregoś do, do 18 września a no. sama, sama podstawka do Battlefielda 1 na Originie kosztuje 18 zł więc według mnie warto teraz wypróbować tę grę, jeśli ktoś jeszcze nie próbował bo pomimo wielu negatywnych opinii ja bardzo lubię tę lubię ta, ta odsłonę mhm. e, tak ja w sumie też e, słuchajcie, jutro jest premiera FIFA e, DEMA FIFA. E, zobaczymy co tam elektronicy wymyślili e, 18 była straszna mam nadzieję, że 19 trochę tro, trochę no, odbije się od na powiedzmy Eee, bo było nieciekawie, no pierwsze opinie są dobre więc, więc mam nadzieję, że to też będzie ciekawy tytuł, aczkolwiek, aczkolwiek mówię, ja będę na razie PS acisnął chociaż w demopogram. pogram eee, jest też ciekawa sprawa jeżeli chodzi o psn ponieważ osoby, które kupiły FIFA e, mają 18% mają 10% taniej na kupienie 19% eee, oczywiście Cena tego to 289 zł na konsoli, minus 10%, to powiedzmy w przybliżeniu 30, więc powiedzmy, że jakieś tam 260, no, szału nie ma. Ale za zawsze coś, więc no chyba, że wolicie płytę, jak w sumie wszyscy moi znajomi wolą płytę, to, to was to nie dotyczy. No ale, ale coś takiego jest i trzeba o tym wspomnieć. Eee, Rafale, coś, co, ty coś chcesz Rafale powiedzieć? Masz na myśli newsy z branży? Mam na myśli newsy z branży. Ależ oczywiście. Chcę wyrazić swoje oburzenie i zniesmaczenie wielkim, yy, jakąś burzą, nawet nie będę mówił czego, w zasadzie burzą, y, która się przetoczyła y, po... Plotce w zasadzie plotce, czy też no, jakieś tam, może, nie, może to nie była plotka, to był fakt, że, że są tam jakieś y, ponoć ograniczenia dotyczące castingu na aktorkę, która ma zagrać Siri w nowym serialu Netflixa. Musiałem to zapomniałem, zapomniałem o tym w ogóle, no dobra. Nie, no. Muszę, to jest, wiesz, to jest mega, mega słabe y, z dwóch powodów. Pierwszy Ale taka... poczekaj, co, co jest słabe? Co, co jest słabe? Że może mówię, być taka aktorka, dwie... Nie, dwie czy dwie... że jest taki hate? Dwie rzeczy są słabe. Pierwsze jest słabe to, że cała burza się wiesz, od tego jednego castingu wyciągnęła, ale nikt nigdy jakby na ten czas nie powiedział, że nie wiem, to jest jedyny casting na Siri. Tu, wiesz, dotyczyło konkretnego jednego castingu. Nie? A, a mówi się o tym już dzisiaj na przykład, że wiesz, nawet wśród Polek szukają, szukają aktorek i, i że jak naj bardziej, wiesz, u nas też no raczej nie szukają murzynek, nazwijmy to, albo, albo jakichś tam innych yy, rasowości, nie wiem, koloru skóry, nieważne, nie będę się tam pieprzył w jakieś poprawności językowe więc yy, z tego, wiesz, z tej informacji o tym jednym castingu się zrobiła cała burza i to jest słabe, że, że jakoś tam specjalnie nikt nie myśli, no ale powiedzmy, że biorąc pod uwagę obawy, no, to to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Z drugiej strony kompletnie właśnie nie jestem w stanie pojąć jak można bronić tego pomysłu, kiedy mówimy o adaptacji serialu yy, i wiesz, tam gadać jakieś hasła natury, że no a co to, czemu Murzynka miałaby zagrać gorzej. Nikt nie mówi, że ona ma kurwa zagrać gorzej. Ona się po prostu do tej postaci nie nadaje. No jeżeli jest postać, która wiesz, Ania z Zielonego Wzgórza yy, 350 razy podczas książek, wiesz, dostaje po łbie za to, że jest truda albo jest wypomniana że jest truda, no to nie zrobią castingu na blondynkę, no i to jest dokładnie ta sama zasada, że jest jakoś ta postać rozrysowana i, i wiesz 15 lat temu, kiedy nie było mediów społecznościowych tak rozwiniętych, to nikt się nie pieprzył w to, żeby się zastanawiać czy będzie hejt jak zrobią Tolkiena zgodnie z tym co Tolkien napisał, a, a dzisiaj jest wielkie, wiesz, poprawność polityczna oburzenie, że no tutaj no Geralta już wiemy kto zagra, dobra, okej okay myślę, że ostatnio trochę pocisnąłem po tym aktorze, ale powiedzmy, że może w tej roli wiesz, inaczej podejdzie do tematu, bo bo wtedy to miało dwie role na raz na głowie, bo i Batmana i, i Mishin Possible kręcił naraz. raz, a, a w sumie to dobrze... Supermana, z... Misiek, Misiek, Supermana, jakiego kurwa Batmana... <laughs> No, ale co? Wtedy akurat nie. on kręcił chyba, mówię, Batman ba kontra tego Batman. Superman. Nie Supermana typowo, a Batman kontra Superman. No wiem, Superman. Batman, Superman, okej, okay, ale on no. jest Supermanem, więc On jest Supermanem, zależy, ale tego. kręcił w Batmanie wtedy. No. I ty, w ogóle bo bo było to W Lidze Sprawiedliwych, nie wiem. W ja. no, Lidze Sprawiedliwych no, też prędzej. No, no, no. W, w, w ogóle czytaliście... No. No, czytali, no. Czytali no, no, no, dawaj to Kamil. Daj no. Kamilowi coś, no. Czytaliście dzisiaj te burze o tym, że Kamil miał zostać zwolniony z roli Batmana? Hej, jest Superman. Teraz, teraz, teraz, teraz, teraz ja w ogóle dam w tytuł odcinka. E, no to mamy nowego Batmana, nie? Ale ej, słuchajcie, e, ale z, ja w ogóle, w ogóle dzisiaj przeczytałem. Poczekaj, dzisiaj przeczytałem, że on już nie jest Supermanem. Dzisiaj, dzisiaj, nie wiem, wyszła trzy godziny temu jakaś informacja, że, że po, podobno on już nie jest Supermanem. E, plotka, na razie plotka. To ja ale plotkę, ale że to, co nowym nowym może może być Jon Snow. Yy, wiesz, no to, te, to też słyszałem. Jakiś taki nagłówek no. i tak dalej. Wiesz, no. Nawet tego nie klikałem, więc w ogóle nikt, nikt, nikt nie przywiązuje no, ale... do tego wagi. Ale wróćmy do tego podstawowego tematu, bo, bo ja muszę Ej, raz, ja wiesz, raz wiesz, szyszeliśmy, sobie szyszeliśmy. powiedzieć, bo wiesz, powtarzanie tego 500 razy... Yy, wiesz, Ja wolę to raz dosadnie powiedzieć do naszej trójki słuchaczy, niż pisać wiesz, w 20 różnych wątkach na Facebooku. My w Polsce będziemy się na to burzyć, niech sobie robią w Stanach oczywiście co chcą, bo my i tak nie będziemy mieli na to wpływu, ale my mamy prawo się w Polsce burzyć, bo to jest jakieś tam powiedzmy traktowane jako nasze, nie wiem, dobro narodowe, ten Wiedźmin, tak? Niezależnie, że tam wiesz, Sapkowski tam chce pieniądze z góry, czy, czy wiesz, czy olewa ten temat i, i tak dalej, no ale y, wszyscy się z tym utożsamiają i to w bardzo dużym stopniu przez no, właśnie premierę Wiedźmina III i ewentualnie tam poprzednich dwóch części jako gry, bo to, to powiedzmy nadało falę popularności wątpię, by bez, bez tych gier Netflix w ogóle spojrzał na coś takiego jak wiesz ekranizacja yy, ekranizacja na pewno nie. No na pewno nie, tak? Myślę, że tu się a, wszyscy zgadzają a, a, a rafale w grze byli jacyś czarni? Czarni byli określani, tak, jako wiesz, tam, żołnierze, natomiast, czy typowego czarnoskórego gdzieś tam spotkałem? By, byli y chyba w sercu z kamienia. W sercu z kamienia byli, w dodatku na pewno tak. przyjechali, wiesz, tak. podróżnicy gdzieś tam ze wschodu i tak dalej, tak? Ale oni nie byli, wiesz, mieszkańcami, oni w ogóle gdzieś tam rozbili no, to obóz to, no. sobie na uboczu i mieli tam taką wioseczkę, coś tam dla nich robiłeś, ale zasadniczo w, w całej tej, wiesz, typowej yy, wiosce kilkudziesięciokilometrowej Nilwgardzie yy, i tak dalej tego nie było. Yy, no ale to też nie bardzo, no jeżeli masz, wiesz, yy, z jednej strony wiesz, fragment Skellige, czyli, czyli odpowiednich jakichś tam, y, północnych regionów u nas, wikingów i tak dalej, y, bo to całość jakby, ta mapa to jest tak trochę jakby obrócić ją o 90 stopni w lewo. I, i wiesz i kilka tam podobnych takich rejonów no po prostu to się kupy nie trzyma no to jest słowiański klimat i, i wiesz tam nie ma miejsca na to żeby na siłę pchać tam może sobie być jakiś kupiec który przywędrował z daleka i, i sobie biega jakiś tam wiesz chińczyk który handluje wszystkim nie typowy wiesz jak na stadionie to jest całkowicie zrozumiałe i każdy polak ogarnie wiesz że że, że tak powinno być nie i to nie jest nic dziwnego yy, ja rozumiem że oni byli w w starych czasach nie zdziwi mnie tam żaden, wiesz, yy, nie wiem, czy czarnoskóry, czy jakiekolwiek inne, wiesz, rasowości yy, postać. Nawet niech krasnoluda zrobią czarnego, oni też mają prawo, wiesz, tam się genami wymieniać, tak? Nie mam z tym żadnego problemu. Mogą sobie być geje i lesbijki, też z tym nie mam żadnego problemu. Ale niech, wiesz, nie naginają specjalnie historii w kontekście głównej postaci, kluczowej, yy, co nie jest kanoniczne, przede wszystkim... Jeżeli miałoby to mieć sens jakikolwiek, wiesz, w związku z fabułą. No bo taka jest wizja tego scenarzysty. Wymyślił coś ciekawego. My gówno wiemy o tym, jaki będzie scenariusz. Wiemy, że to historia ma być niezwiązana, nie na dotychczasowych, yy, jakichś tam napisanych rzeczach. Więc y, jeżeli tam ktoś wymyślił coś ciekawego i takie ma to mieć, yy, ma to mieć taki sens dla fabuły, to okej. Okay ale, nie wyobrażam sobie, żeby, wiesz, wrzucenie, nie wiem, nie czarno, ale może ciemno, skórej, bardziej tam, Siri w każdym razie, nie typowo tam słowiańsko, -y białej, y było innym zabiegiem niż zaspokojenie jakiegoś tam jakiejś poprawności polityczno rasowej w, w Stanach, która po prostu zjada już własny ogon zwyczajnie, bo, bo to jest takie wiesz napieprzanie się bez sensu totalnie kurde, wiesz, no, co nie odpalisz, to wiesz, to to nagle się musi okazać, że tam wiesz główny bohater jest jest gejem albo coś w tym stylu, bo bo wszystko musi wiesz zawsze takie być. No kurwa, ale nie zawsze takie było, nie? Po prostu no wiesz, mamy dużo więcej rzeczy ciekawych do mówienia. No. No, wiesz, okej, okay, dzisiaj robisz film o dzisiejszych realiach, niech będzie, no to, to, to, to jest spoko, no, ale, ale wiesz, cofając się gdzieś tam do historii, no to powinno tego być tyle ile powinno być nie? niech sobie gdzieś tam wiesz, coś się przemyci i tak dalej, nikt nie mówi, że to było źle ale wiesz, yy, ja widzę to tylko i wyłącznie w ten sposób że tak jak już były hejty na Wiedźmina III że, że tam nie za specjalnie się postarali o, yy, o inne kolory skóry i myślę, że już wtedy nie do końca mógł być plan na papierze, żeby te mm, ciemniejsze kolory skóry wrzucić w sercu kamienia, a tak naprawdę to były trzy questy jakieś, które się tam pojawiły, prawda, do nich, to I jeszcze u mnie akurat to jedyny na całą grę w ogóle zabagowany quest to był właśnie od nich, przez co nie mogłem tam czegoś zrobić. To, to jedyny bug, którego wiesz, nie mogłem dokończyć. Questa, przez to, że coś mi tam, wiesz, nie przyjmował jakiegoś zrobienia, więc mam wrażenie po prostu, że to było robione na kolanie po tym, bo już usłyszeli hejty, że nie ma żadnego, wiesz, yy, żadnej obcej rasy, nie? Jest tam w chuj obcych ras Masz krasnoludów, elfów, non-stop są, wiesz, szykanowani. Jak, kurde, wygląda, wiesz, elf czy, nie wiem, czy czarodziejka mieszkająca w Nilfgardzie? Palą ich, kurwa, na stosie, nie? Tam cały czas się o tym mówi, wiesz, cały czas jest y, temat poruszany, ale, wiesz, ale, ale ciemny lud nie jest w stanie, nie wiem, tego dostrzec, czy coś w tym stylu i, wiesz, sprowadza wszystko do poziomu, w którym, nie, no, białe jest białe, czarne ma być czarne i wylecicie w chuja, bo jest tylko białe, no. To, wiesz, to to jest taka obiekcja, to jest mega słabe i bardzo mocno wierzę w to, że, że jednak prawdziwe się okażą, okażą te teksty, te newsy, powiedzmy plotki i tak dalej, bo dalej, dalej potwierdzeń żadnych nie ma, że jednak tam szukamy cyrilli zgodnej z... No. No te główne postacie, że będą gdzieś tam zachowane z kanonem, tak? Wszyscy wiedzą, że jest jedna czarna, druga ruda, yy, obydwie się bzykały z Geraltem, a, a do tego jest białowłosa Sirii. No i koniec, nie? Ona jest, wiesz, podwójnie przybrana, co nie zmienia faktu, że wszyscy wiedzą jak wygląda i ją kojarzą, no i wiesz szambo z mózgu cosplayerom zrobią, kurwa, czy, czy nie wiem o co chodzi, no, tak naprawdę w takim zabiegu, no, o nic innego jak sztuczne jakieś takie, wiesz yy, nabijanie, może wiesz może ten casting był zrobiony tylko po to, żeby wiesz, tam się pocieszyli, nie, oni powiedzą potem, nie no, chcieliśmy wziąć czarną ale wiesz, ale, ale jednak biała wyszła że, że lepiej grała po prostu, nie, czy wiesz czy coś w tym stylu, no, ale jak można to robić wiesz, na etapie aktora, no kurde, wiesz z drugiej strony tam jakiś inny, wiesz, oszołom powiedział, że, że za mało Marvel homoseksualistów zatrudnia na aktorów, no. no. ale to, kurwa, na casting się przychodzi robić, wiesz, laskę, jak się retuma ogląda, a nie jak idzie się ten, a nie jak się idzie, wiesz, grać do filmu i powiedzmy, czy się jest dobrym aktorem, czy się pasuje do tej roli, czy nie, no. Takie są chyba fakty, tak? I to nie powinno w ogóle, wiesz, nikogo obchodzić, czy tam kogoś wpuszczają, czy nie wpuszczają. Kurwa ja jestem bardzo tolerancyjny, ale zwyczajnie nikogo o to nie pytam. No, nawet ja pierdziel, czy, czy wiesz, ktoś lubi tak, czy inaczej, od tyłu, od przodu albo z kim. Po prostu, no, liczą się wiesz, te fakty, że nam się nie wiem chcę rozmawiać, no kurwa Kamil, nie zapytaliśmy się ciebie na dzień dobry, wiesz, czy, czy lubisz chłopców, czy dziewczynki, tylko no, co grasz i jak gadamy, bo to jest kurwa ta sama zasada, wiesz, zaraz dostaniemy zarzut, że y, casting zrobiliśmy do bezimiennego, ale, ale nie stwierdziliśmy, że wiesz, że, że to może być bardziej jakieś tam, zapraszamy również y, Wietnamczyka, no chuj, że nie można nawet wiesz, kurczaka po chińsku u niego za zamówić, wiesz, zawsze dostaniesz Saigonki, nie, bo źle powiesz, ale nieważne, on by się nadał do podcastu, bo bo, wiesz, bo będzie równość rasowa. Nie? No to nie, to jeszcze... też, też wiemy, no. że to nie zagra. Dobra, kończę. No. To wszystko. No. Pozwolę się sobie K wypowiedzieć trochę mi nie, chyba, y chyba że coś innego chce, chcecie, ale. On zawsze jest no. tutaj na propsie. To jest. Wiesz. Ja, ja Poczekaj, poczekaj, zanim Kamień powiesz, bo, bo ja nie chcę nic powiedzieć, tylko właśnie zobaczyłem, że Rafał jest rasistą. Dobra, możesz mówić kamień. <laughs> Ja, ja przede wszystkim też mam problem właśnie do tego, żeby Cili była czarna, bo taki już nie, nie kojarzę, żeby w książce było napisane, że była biała, ale tak sobie myślę, że czarna, my się włosy i zielone oczy, no to coś tu chyba nie gra. No i tak. A no nie ma co zmieniać koloru włosów, koloru oczu czy co, bo takie rzeczy po prostu muszą być. I. I okej, okay, może dadzą kogoś, nie wiem, z Bliskiego Wschodu, albo kogoś z takiej mniejszości i tak, wyglądają ok są dobre kandydatki, ale też nie można mówić, że Wiedźmin to jest typowo słowiański, bo słowiańskim go zrobiły dopiero gry. W samych książkach jest bardzo dużo, właśnie jak wspomniałeś, trochę jest... Nordyckich, trochę arabskich, nordyckich, no właśnie, to samo skeliki. Ja wiem, to... wiem, do czego zmierzasz i masz rację, tak. dlatego, że słyszę, że ty przeczytałeś książki, pięknie wiesz, tutaj zacytowane. Yy, ja już to mówiłem i, i wiesz, teraz powiem tobie, ja książek nie przeczytałem, ja się odnoszę tylko i wyłącznie do Wiedźmina 3, ale ustaliśmy to już na początku, że ten serial powstaje, bo Wiedźmin 3. Oni powinni, kurwa, wiesz, chłopakom z cdp wiesz, im tantjemy wysłać, nie, a nie Sapkowskiemu do końca, bo, bo inaczej by nie mieli yy, takiej dobrej marki, wiesz, co oni na tej marce robią, tak? Oni robią to na marce gry, a nie na marce książek, no... Tak po prostu jest, no przecież polskiego serialu, wiesz, nikt nie, nie oglądał jak, jak był, nikt się nie podniecał nim, że o, no, będzie serial oryginalny, wiesz, przez Polaków, robiony o Wiedźminie, a ja czytałem te książki, one będą tak zajwiste ściągnę ze torrentów, no nie było tak, dopiero teraz tak będzie, bo, bo słyszałem już, że chłopaki mają wrzucać na Torrenty, wiesz, naszą oryginalną produkcję polską, wiesz, jak tylko będzie się zbliżała premiera, żeby, wiesz, potrolować trochę tych stanów. Z, ty z tytułami oczywiście, też słyszałem o tym trollu i można przyznać, że jest bardzo zacny. No. Ale tak jeszcze wracając, bo to tak jak mówisz, gra bardzo rozpr rozproponowała, ale jednak te, było przyznawane, że to jest na podstawie książek, i gry dla nich jakby nie miały miejsca. Nie? Też, tak jak Sapkowski jednak mówi, to wszystko to jest alternatywna wersja, klucze są książki, reszta to papa, pa, nikogo nie obchodzi. No ale tak, jeszcze wracając, to tam daje twórcom kredyt zaufania. Bo hejtować i tak będą. Na Kawile, jako gerata to przecież nie szło słuchać tego całego hejtu, bo, bo to, bo tamto, bo za brzydki, bo za, bo za ładny, bo za duży, bo za mały, bo zbyt dobry, bo za mało znany, nie wiem, bo zbyt wysoki, bo zbyt niski, bo zbyt umieśniony, zbyt chudy, więc to hejty będą hejtami. Tam daje twórcom zaufanie i tylko mam nadzieję, że tego jego nie spierniczam. Jak... Jeśli będzie źle, to będę hejtował po premierze, ale tak to nie. Ja tylko nie czekam, że to będzie, wiesz, połączone uniwersum, że Wiedźmin po prostu, jak, wiesz, go tak yy, dobrze, dobrze rozwijałeś, on się tam faktycznie już stawał, wiesz, supermenem, wiesz, że na jedno ciachnięcie, wiesz, zabijał, no to jak tak koksił, wiesz, dobrze przez te 800 lat, no to w 2000 takim już supermenem jest, nie, po prostu, wiesz, przefarbował włosy i, i lecimy dalej z tematem, nie, a potem będzie, wiesz, z kolei cyberpunk 2077 i znowu będziemy mieli gdzieś tam, wiesz, Wiedźmina już w cyberpunku, no to, to takie piękne fantazje. Swoją drogą. E, tak. E, ja się nie wypowiem... E, znaczy nie, no, no, no powiem, że... No dobra. E, powiem tylko, że niech będzie biała. Niech, niech, niech, nie, niech nie będzie czarna, niech będzie biała. A jak będzie, no to, to, to niech sobie będzie. Ja i tak muszę najpierw zacząć grać w tą grę, a dopiero tam później ten serial może ogarnę. Książki e, czytaj No, na no, książki mam nawet. No też opowiadania dużo lepsze według mnie od samych książek, książki jak dla mnie takie średniach 5 lat czytałem, więc mhm. trochę zajęło. Rafał, ja w ogóle się dziwię, że ty tego nie, nie czytasz. Przeczytam, spokojnie U mnie wszystko ma, wiesz, swój czas Zaplanowany, no ja. ja nie zacznę czytać Dopóki nie kupię sobie Bo już widziałem taką, wiesz, piękną kolekcję Żeby to ładnie Wyglądało na półce, miało takie swoje Wiesz, miejsce na uznanie, nie? Nie chcę się tam zabierać za jakieś, wiesz, zbieraniny Sztuki i sobie wtedy przeczytam, wiesz Nie, nie pali się, powiedzmy, tam się nic Tam się, kurwa, na szczęście nic nie zmieni a no to ja czytałem na pożyczonych książkach z tego pierwszego, z pierwszego wydania, Super Nowej, co kartki były pomarańczowe. Czasami musiałem dobierać sobie dobre strony, bo już niektóre powylatywały. Na przykład w z Plecak'a tutaj połowy stron nie ma. Ale czytało się bardzo fajnie I też. A, myślę o kupnie tych opowiadań typowo, bo to mi się bardzo dobrze czytało. No i no, jeszcze muszę do samej krwi i wina wrócić, bo. Gram w minęło od dwóch lat, ale jakoś nigdy się nie mogę zabrać, żeby skończyć to. bo Jakoś tak nie chce mi się kończyć, bo za... zbyt dobrze się bawiłem w tym. No ale to mówiłem ostatnio. Zakończenie w krwi i winie to jest po prostu tak cudowna kropka na i Takie niesamowite pożegnanie z tą historią, jak chyba żaden inny tytuł wiesz, tego nie, nie ogarnął podobnym, na podobnym stopniu może Metal Gear czwórka się tak kończyła też w jakiś sposób, celebrując tą, tą historię gracza, coś mu tam, wiesz, nie wiem, dziękując za tą przygodę jakoś, wiesz, i, i dało się coś takiego z tego wyciągnąć. Ja też to przeciągałem, żeby nie było, ale, ale to naprawdę był, wiesz, fajny moment, więc nie przeciągaj za długo, żeby przypadkiem ktoś ci tego nie zepsuł w jakiś sposób, wiesz, jakimś spoilerem, czy, czy coś w tym stylu, bo... bo pod tym kątem warto. Może nie lecieć wszystkie misje, tylko je sobie zostawić na późniejsze bieganie po mieście, bo tam mm, masz zakończenie misyjne i masz zakończenie tam z jakichś tych, wiesz, wyczyszczenia tych questów jeszcze innych, nie? Więc yy, niejako można je na dwie części rozbić, ale, ale warto przez to przeskoczyć. No właśnie teraz zamierzam się zabrać, bo w końcu jestem po sesji, to w końcu mam czas, żeby na to przysiąść, bo jednak Wiedź to nie grałeś, jest jaka, która... grałeś w krew i wino w ogóle? Zaczynałeś tam? Tak, trochę zacząłem, pograłem z 5 godzin, ale później miałem trochę zajęć i uznałem, że jednak nie mogę w to grać tak, że będę grał i wrócę po miesiącu, po razie godzinki, tylko poczekam, aż będę miał rzeczywiście czas, żeby pograć to, te 30 godzin cały czas. No, to, to, to, to może być więcej niż 30 godzin. To jest w no ogóle nie, tak, nie, bez porównania, za... wiesz, z sercem z kamienia. To, to, to w tak? ogóle jest, jest wie... dużo większe, dużo lepsze. W ogóle od zera napisane, naprawdę taka, wiesz, wisienka na torcie. W pełnym, najlepszym znaczeniu wiesz tego, tego stwierdzenia, to jakie tam są, wiesz, jeszcze questy ciekawe, jak jest pociągnięte to wszystko, dialogi, jak tam, wiesz, jest mm, celebrowane jakieś ciekawe questy, jakieś, wiesz, nowe, nowe rzeczy, które się dzieją. No, no jest, jest co tam robić na pewno i, i to w taki, wiesz, fajny sposób, nie? No, na pewno chętnie wrócę, bo zarówno podstawkę owiobię, a serce z kamienia było według mnie jeszcze lepsze od podstawki, więc. W sercu z kamienia wszystkie Dobra. znaczniki sprawdziłem i byłem zachwycony. Panowie, sugeruję, żebyśmy poszli dalej, bo ja zaraz tego Skyrim'a wypierdolę i ściągnę znowu Wiedźmina. Nie chcemy tego, bo przez kolejny rok znowu będzie monotematycznie. Co my tam mamy? Jeszcze w newsach ktoś coś ma? Więc wyobraźcie sobie, że ostatnio, jak byłem sobie na wakacjach, tak, to tak sobie pomyślałem, że zobaczyłem, że jest fajna książka. Nazywa się... Krew, pot i piksele. Eee, I zainteresowała mnie ta książka. Wyobraźcie sobie, że to jest książka, w której eee, Jasona Schreiera eee, mniejsza to, kto to jest, ale jest, o do, jest to parę historii, bodajże 13 historii różnych o tworzeniu gier. I jest tam informacja o tym, jak powstają znane gry między innymi Destiny, Diablo, Dragon's Age czy chociażby Wiedźmin, więc yy, książka jest oczywiście po polsku, nie wiem ileś tam ma stron, zaraz zobaczę ile ma stron, ma stron, yy, niestety nie zobaczę ile ma stron, ale ona jest w drodze, będę miał ją w piątek bodajże i na pewno ją sobie przeczytam, jest yy, około 13 różnych gier, chyba nawet tam czarne też jest, więc yy, jak najbardziej nie wiem, czy polecam, bo jeszcze jej nie mam, ale wydaje się interesująca, więc będę ją miał i ewentualnie jak ją czyli za rok, to powiem wam, czy jest fajna, czy nie. Ja też właśnie przemierzam się do przeczytania tej książki, ale jednak mam tyle do czytania teraz, że no. muszę, muszę przynajmniej skończyć to, co zacząłem, bo czytam właśnie Gra o Tron, zacząłem czytać i, i, i jeszcze Outsidera, czyli nową książkę Kinga zacząłem czytać, więc trochę tego mam i dopiero po tym się mogę zabrać za, za nowe, a jeszcze Clancy za mną chodzi, żeby wrócić do jego książek. No, na szczęście już nie żyję, więc... E, Wiesz, e, wyszła więc... ostatnia, Ostatnio wyszła nowa e, Mark Gatis... Nie, Mark Gatis... Nie, nie chcę podawać autora, ale on pisał z nim ostatnie dwie jego książki. I kontynuuję ten cykl ostatnich książek, które on pisał. Podobno są na równie dobrym poziomie. Jak będziesz miał kiedyś tytuł, to, to daj znać. Eee, a, a, a, a, dobra, więc to tyle o książkach, słuchajcie e, jedziemy ze sprzedażą, jedziemy ze sprzedażą więc sprzedaż jest następująca czekajcie, dobra mam e, pierwsze miejsce, no to oczywiście nowość czyli Sp spiderder-Man oczywiście e, tylko i wyłącznie na PS4 więc Kamil może sobie popatrzeć ewentualnie jak będę streamował albo i nie Eee, podobno dobry eee, Drugie miejsce ma Dragon's Quest e, 11 Echoes of an Allusive Age What the fuck Tak czy siak ma drugie miejsce i podobny jest bardzo dobry Jeden z lepszych Dragon Questów Ever eee, Nie wiem, nie grałem eee, Trzecie miejsce to jest Dragon e, GTA 5 Nieśmiertelne, czwarte to jest Formuła 1 2018 Piąty to jest Crash Bandicoot Uninsane Trilogy Kolejny to jest Pro Evolution Soccer 2019. Później siódme miejsce ma Mario Kart 8 Deluxe. Ósme miejsce to jest Destiny 2, czyli najnowszy dodatek, który ma dopiero ósme miejsce. Haha, jeb się Bungie. Dziewiąte jest PUBG, a ostatnie dziesiąte to Lego The Incredibles. Eee, słuchajcie, no spider -Man fajny, Spider-Man fajny, fajny, fajny, fajny. No nie miałbyś Kamilu tak ochoty pograć tego spider -Mana? Trochę bym miał, ale myślę, że jednak z tych gier, co tutaj wymieniłeś, to jednak bardziej mnie do tego Dragon mm. Questa ciągnęło. Jakoś tak, jak ostatnio jestem na fazie na Jap japońszczyznę i tak właśnie chciałem w to pograć, a Spider-Man pewnie bym, pewnie bym kupił, ale jakoś nie jest to jedna z tych gier, w których zazdroszczę posiadaczom PS4, a aczkolwiek na pewno jak sobie już kupię PS4, to będzie jedną z pierwszych gier, które mm. kupię. A w Destiny ogrywałeś kiedyś Destiny? jakimkolwiek? Yy, nie, mam kupioną Destiny 2 z Humble Monthly na kompie, ale nadal jest na kupce z który jeszcze nie odpaliłem. No wiesz jak działa Destiny. Trzeba mieć i, i ekipę, i dodatki. Najnowsze, tak, oczywiście, bo jeżeli nie masz, to, to jest... Znaczy nie, z tą no. ekipą to tak jeszcze... Ta ekipa może się trafić, że tak powiem. Ale, ale niestety no dodatki trzeba mieć, nie? bo później jest lipa po prostu, musisz nadrabiać, nie masz stafu nie możesz grać misji, w ogóle cię blokują i w ogóle Bungie traktuje jak szmatę i takie tam, nie? No, dobra, słuchajcie, zastanawiam się właśnie co teraz, bo nie wiem czy powiem wszystko o Dean Hospital a wiem, że chcę powiedzieć też, żeby Kamil się trochę mi powiedział o tym Battlefieldzie Mm. Ale Team Hospital to wszyscy wiedzą, że jest tak samo zajebiste, jak było pierwszej. Okej, okay, dobra, więc i, w i, takim i razie Rafa, Rafa, Rafa, Rafa mnie przekonał, więc Battlefield. E Kamilo, e pograłeś, mówisz, że pograłeś, ja ściągałem, no niestety mi się nie udało. <śmiech> odpaliłem <śmiech> dzisiaj, oczywiście odpaliłem dzisiaj, ale informacja na telewizorze, no niestety, nie mogę się dołączyć do serwerów EA. Jedyne, co mogłem zrobić, to zmienić sobie klawisze i ewentualnie przygłośnić muzykę w menu, to mogłem dodać, więc e, poszło się jebać, więc e, powiedz mi co tam e, w tym Battlefieldzie piątym e, grałeś w, w, w pierwszego? E, w pierwszego w sensie, jedynkę? W pierwszego, czy? czyli tego ostatniego tak, tego ostatniego. To, tak ja, ja oglądam w serii Battlefield mam kilkaset godzin mm -hmm. czyli, linie, czyli jesteś, fanem, tak, czyli jesteś tak. fanem czyli jesteś Czyli, jedynkę grałeś czyli, czyli jesteś mi w stanie powiedzieć co tam w tej piątce się pozmieniało i w ogóle czy coś się pozmieniało Jaki no. w ogóle jest setting piątki? Bo ja już ja minąłem, szczerze tu, mówiąc, tytuł. Druga wojna, to, tak? W... Tak, druga wojna, właśnie. Bo w Jedyce była pierwsza wojna, a w piątce jest druga wojna, w, ogóle, tak, w ogóle to... bardzo logicznie rozpisane. To, nie, no, bo kiedyś jeszcze byłem tam, wiesz, przy zapowiedzi, że, że Vito będzie Wietnam, nie? Tak no się, czy... ja miałem nadzieję, że Vito będzie, nie, taki bardzo futur, jak Battlefield 2142, ale niestety nie dała rady. Aczkolwiek też byłem bardzo sceptycznie nastawiony do Battlefielda po tej pierwszej zapowiedzi, jak myślę, że większość gamingowego świadka, bo to było takie w sumie to co my oglądamy Battlefield Heroes w z Fortnite'a czy, czy co. Mhm. Aczkolwiek tak w sumie do tej bety poszedłem zupełnie bez hypu. Właściwie mało interesowałem tym wszystkim, ale, ale zagrałem. Okay. Ale, bo jeszcze chcę się spytać, bo ty mówiłeś, że w multi grasz na PC, więc ściągałeś się na PC-a. -ta. E, tak, na, na PC-a -ta ściągałem. Czyli miałeś fajne detale i miałeś fajnie wyglądającego Battlefielda. Tak. Ok, no dobra, no to mów, nie przerywam ci już. E, no to. Właśnie do bety nie miałem żadnego hajku, ale zagrałem jeden mecz i byłem w szoku, bo tak zobaczyłem, strzelam, strzelam, strzelam dwa przeładowania i nie ma amunicji. O co chodzi? się okazało, że zupełnie przemodelowali y, rozgrywkę, ograniczając bardzo ilość amunicji. Mniej więcej na stanu masz chyba dwa magazynki, co wymusza z jednej strony oszczędne strzelanie, y, zabrania kampienia i przede wszystkim wymusza współpracę, bo jednak rola wsparcia, czyli rzucanie amunicji jeszcze w żadnej odsłonie według mnie nie było takim priorytetem, bo trzeba było być naprawdę dobrym graczem, żeby stracić amunicję w karabinie. A teraz nagle tracisz amunicję po zabiciu trzech przeciwników. I to jest takie ciekawe, bo teraz z jednej strony nie można latać samemu. Z drugiej hmm. strony, z strony właśnie to wsparcie rzeczywiście się przydaje. I też chyba żaden snajper, taki typowy kamper y, leżący po drugiej stronie mapy, nieruszający się przez cały mecz się nie pojawi. A... I to mi, to mi się a, bardzo a... spodobało. A powiedz mi Kamilu, a w takim razie nie ma... Y... Nie jest w tym nowym Battlefieldzie tak, że po, że po prostu mniej tych kul musi wejść w przeciwnika, żeby go zabić? No, czy, czy ja wiem. Wydaje mi się, że jeśli grałeś w Battlefielda 1, to, to bardzo zrozumiesz, jak wygląda strzelanie. Mhm. Tutaj według mnie jest bardzo podobnie. Mhm. Z tym, że w Battlefieldzie 1 dużo narzekano, że te strzały czasami są takie losowe. Tu według mnie aż tak nie było. Trzeba było jeszcze, trzeba przy, przymnąć oko na hitboxy, bo jednak to jest beta. Słusznie przyłożyli tą premierę, bo stan techniczny jest, no... Ale to miało strzelę te hitboxy. No, w pierwszej wojnie światowej to mi się nie celowało, wiesz. Celność no. broni była... Nie no, dobra, że nie, no. ale... No, tak jeszcze, no. Tak. I jeszcze tak wracając do tych zmian, to jeszcze inną ciekawą jest to, że Samemu się nie wyleczysz do 100%, bo wcześniej zawsze w wolniejszym tempie niż bez medyka, ale się doleczyło do 100%. Teraz chyba jest 75%. To też ma właśnie zwiększyć rolę medyka. I to wszystko mi tak się podoba. Podnoszenie, podnoszenie gracza to już też nie jest jakieś strzyknięcie go zastrzykiem albo włączenie defibrylatora jak w furce, tylko to też jest powolna animacja, która nastawia medyka wtedy na, na strzał wroga. I to też jest taka zmiana, że, że osłanianie w trakcie podnoszenia albo chociażby nie niepodnoszenie kogoś, kto i tak umrze zaraz, a medyk sobie w ten sposób nie nabije punktów, bo chociażby w, w Battlefieldzie jedynce tak nie było, ale w Battlefieldzie 4 czasami trzy razy gości mnie podniósł w środku strzelaniny, i dostawałem od razu po powstaniu kulkę i znowu padałem, co było tak bez sensu. I właśnie to, co w, w mi się podoba. drugi raz podnieść? Um, chyba tutaj tak nie ma. Wydaje mi się, że raczej inny może mnie podnieść. Ten sam chyba nie może. Nie, no, będą, będą siedzieć i ekspić, farmić kurwa na takim, wiesz, dobijać go cały czas i... Wydaje mi się, że, że nie, bo... Dobrze, Friendly tak, Fire jeszcze nie ma do, do, do, do tematu w ogóle. Nie, no jak będzie na trzeba hardcore, to pewnie to będzie, ale... ogółem no, bardzo dużo narzekano na tego Battlefielda. Właśnie chociażby przez tą amunicję, że co to ma być, że tyle jest, no ale ja właśnie powiedziałem, że mi się to bardzo podoba. Dla mnie to najlepsza zmiana, bo zupełnie inaczej się gra. Ciągle trzeba być w ruchu. Pojawiły się skrzynki z amunicją, pojawiły się miejsca do Leczenia się. Nie wiem, czy ktoś z was, czy ktoś z was grał w Battlefield 1942? E, e, wiesz co, ja grałem bodajże 20 minut. No to, no to tam, tam były takie właśnie bazy i tam były takie namioty, że uzupełniać amunicję, uzupełniać właśnie zdrowie i to tutaj wróciło. Są, czasami jak chcesz sobie, na przykład w czołgach też jest limit amunicji i tam też musisz wracać na, do bazy, żeby sobie to uzupełnić. I, i to jest chyba takie odwołanie do tego powrotu do korzeni, które zapowiadali i to też muszę przyznać, że mi się podoba aczkolwiek e, podobnie jak w Battlefield 1 z przynajmniej na początku pojazdy są strasznie opę. Ja wszedłem do, do czołgu na początku rundy to, to właściwie dopiero pod koniec meczu mnie, mnie, go rozwalili oczywiście skończyłem jako pierwszy na serwerze bo nikt nie umiał z nim walczyć i ale jest bardzo ciekawie, bo można z tego, co kojarzę, wyrzucić kogoś z pojazdu. To, to też jest bardzo fajna zmiana, bo też bo jak się to jest zakradnie, no to po nas. Czyli wzięli skrzynki z amunicją plus apteczki z Duma plus wysadzanie z czołgów z GTA i, i zrobili nowego Battlefielda. No, tak trochę. I tak jeszcze, co tam może ciekawego powiedzieć. Tryb operacji został trochę przerobiony, że teraz pierwsza część to jest trochę taki szturm, a drugie conquest, czyli przejmowanie flag. I same mapy to dla wielu jest to reskin i potrafię to zrozumieć. Bo chociaż mapy są piękne, na przykład ta mapa Nowark, która była w Norwegii, to jak tam przykład się umierało i miało się widok wzorzy polarnej, no to to potrafiło robić świetne wrażenie, ale ogólnie jakbyś pokazał screeny z Battlefielda 1 i Battlefielda 5, to mógłbyś bez interfejsu nie zobaczyć różnicy. To jestem w stanie uwierzyć, że ktoś na przykład, że Battlefield 1 na średnich wygląda jak Battlefield 5 na niskich. I Kusolek będzie tak samo. Tak. No. No i wydaje mi się, że. Zmieniono znowu liczbę osób w teamie. M Mogę się mylić weźmie popraw, skoro grałeś Butlefielda 1, ale wydaje mi się, że wrócono do systemu cztery osób w składzie. W jedynce chyba było, było jeszcze 5, nie? Wydaje Czy... mi się, że, że było więcej niż 4. No, a tutaj znowu jest 4, i to znowu jest takie. Mi się ta piątka tak bardziej podobała, bo. No... Wiadomo, lepsze jest grać z pięcioma kolegami niż z nie? Takie... No, no, tak, tak, tak, tak. To akurat według mnie na minus jest, bo właśnie trochę ten team play jest mniejszy jednak. Wydawanie rozkazów, czy takie tam, to z ogarniętym teamem, to było bardzo bardzo przyjemnie się grało. Świetne akcje miałem chociażby w Battlefield 4, gdzie jest team zgrany z helikopterem Pięć osób, drugie team piechoty i to wszystko świetnie grało, nie? Nie wiem, jak to wyjdzie w piące na dłużej. Zobaczy się. Co, co tam jeszcze można takie powiedzieć, co zczytykuję? To ilo, ilość broni. Nie wiem, czy to dlatego, że beta, ale tego było chyba cztery karabiny na klasę. Chyba po pięć dodatków i to wszystko. Takie, leo mm. co chodzi, to wszystko. I, I nie wiem, czy to jest wina bety, przy małej kreatywności jeśli chodzi o ilo ilość broni, jednak jeśli się w Battlefield 4, to, pamię to pamiętacie, że tam było chyba po 12 czy 15 broni na każdy rodzaj, było 15 karabinów szpulomowych, 15 garabinków, 15 SMGA i tego było pełno. A tutaj tak, tak średnio to wyglądało. No Może, no. W, może w, w dodatkach dojdą, będziesz musiał zapłacić na przykład 20 zł za, znaczy... za nową broń Właśnie wszystkie dodatki mają być darmowe. No wiem, mam, tylko na, mam tylko nadzieję, że nie będzie sytuacji z Battlefronta dwójki. Po drugi raz, jakby jej prowadziła takie mikrotransakcje, to no, burza byłaby niezła. Zresztą jakoś nie kupię Battlefielda piątki w dniu premiery, bo nie mam zaufania do DICE. Jak kupiłem Battlefielda czwórkę, to zacząłem grać Rok po premierze, tak naprawdę, bo przez pierwszy rok był niegrywalny, a na tą grę 300 zł, więc już podchodzę z dystansem do tego wszystkiego. Czyli e, ogólnie klasy są chyba te same, tak? Z tego co tak. słyszę. E, tutaj, tutaj się nic nie zmieniło. E, mapy są tej samej wielkości w tych trybach, które grałeś? E, Powtórz. E, mapy są te, tej samej mniej więcej wielkości co w Battlefieldzie e, pierwszym. E... Tak, jest jedna taka była tam... no, Norwik, ona właśnie tam w Norwegii, ona była takim otwartym terenem śnieżnym, mm -hmm. a druga było to Rotterdam. Ona no przypomina Amiens, no, no, czy jak to się tam tobie, czyta. No, no. Tak. Też tak. Bardzo, bardzo podobna mechanika, też właśnie typowo miasto. Obie według mnie świetne. I Nie wiem, ja się dobrze bawiłem. Jedynie w becie zabrakło tego trybu kooperacji. Nie do końca wiemy jak on tam ma wyglądać. I no jeszcze będzie ten Badler Royale, który mnie ciekawi, aczkolwiek no go na pewno w dniu premiery nie będzie. No tam, tam w ogóle było, że na premierę w Battlefielda tam połowę rzeczy ma nie być i, i tam bieda straszna. Wiem, że jeszcze przesunęli tą premierę. Orientujesz się, kiedy ta premiera będzie? No, 20 listopada. 20 któryś listopada, no, nie no, wiem, czy nie no. 20. A miała być w październiku, nie? No, ale patrząc na ten techniczne bety, to jest to to Jest to bardzo uzasadnione. Śmiem twierdzić, że to nadal jest za mało. Aha. Do końca roku i tak jeszcze hitów trochę wejdzie i. No, Wszyscy uciekają. Gor gorący okres, nie? Wszyscy wiesz, uciekają, a, a tak gier naprawdę będzie w cztery miesiące tak naprawdę wiesz więcej ciekawych niż, niż od początku roku. No naj najlepsze jest to, że i tak po nowym roku i tak będziemy mieli bardzo ciekawy okres, jeśli chodzi o premiery. Jak te wszyscy uciekali no to jednak wtedy będą mieli te premiery i według mnie będzie nawet ciekawiej niż teraz, bo teraz mamy to Red Dead Redemption. Dobra, później mamy Forza, Będziemy mieli w październiku. Będziecie mieli, no. No, no. no. Call of Duty to nowe, które podobno jest, wygląda całkiem fajnie. Poza tym ten tryb Battle Royale. Poza tym, że podobno wygląda jak Reskin PUBG. Ale podoba mi się to, że to nie wiem o co chodzi w nowym Call of Duty, to mi się bardzo podoba, bo wcześniej nie musiałem czytać żadnych zapowiedzi i tak wiedziałem o co chodzi. I to mnie zainteresuje, chociaż na pewno nie, nie kupię w dniu premiery, aczkolwiek na pewno bliżej się tym zainteresuję. Co tam jeszcze jest Assassin's Creed Odyssey, no to, to ciekawe. I w sumie coś jeszcze z takich dużych no krefer jest. na ostatnich screenach to, to, to wyglądał właśnie jak krew i wino. Bardzo mocno zainspirowany, bym powiedział. ja no, ogólnie jeszcze nie grałem w Origins. Muszę sobie ograć, ale póki co jestem na etapie ogrywania Unity. Więc jeszcze trochę przede mną, a wiem, że jak zagram już te nowe asesyny, to ten powrót do poprzednich będzie trochę bolesny. Tro, trochę może tak być. Kamilu, no to powiedz tak, tak, tak po tej becie. Ogólnie jesteś zadowolony ze zmian? Nie, nie, nie masz wrażenia, że na przykład yy, mógłby. Poczekaj, tak, yy. poczekaj. Nie masz wrażenia, że mógłby powstać jakaś tam aktualizacja do tej jedynki i w sumie wyszłoby na to samo? Myślisz, że to faktycznie będzie jakiś taki duży skok, że o kurwa, no zmienili aż tyle, że trzeba było wypuścić tą grę? My, myślisz, że po tej becie. Jest aż tak dobrze, i potrzebowaliśmy nowej części? Która w wielu widzę opiniach, że, że wiele osób mówi, że, że po tej becie, że, że, że to jest praktycznie to samo. Ja się jaram. Tak jakoś odpalił się o mnie hype, i teraz czytam, właśnie, informacje, z czego się mhm. daj, wycofuję, co się podoba, co nie. Mhm. I bawiłem się bardzo dobrze. Gdyby nie to, że jestem niepewien co do stanu. Samej gry w dniu premiery, czyli technicznego, oraz jak czy nie, nie żadnych turnych mikropłatności, mm -hmm. to, to bym na pewno kupował w dniu premiery, a tak to poczekam. Ale ogółem jestem, no, bardzo mi się to wszystko podoba. Poza tym, że właśnie byłem rozczarowany, że nie poszli w jakieś, nie wiem, współczesność albo Wietnam. Uważam, że by poszli we współczesność, na przykład za dwa lata wrócili do II wojny światowej. To byłoby takim dobrym balansem, bo z jednej strony mielibyśmy taką starszą grę, w starszych realiach jak Battlefield 1, a z drugiej strony mielibyśmy coś nowoczesnego. Bo tak, to ci co lubią nowoczesne, a wiem, że takich jest pełno, to lepiej, to nadal grywają Battlefielda 4, bo Battlefield Act 3 zresztą sam często jeszcze w te odsłony grywam. Eee, dobra, więc e, czyli, czyli jak najbardziej jesteś e, zadowolony z tego tytułu. E, no dobrze, no, no, no to dobrze. Ja, ja w ogóle. Ja w ogóle chciałem Wam powiedzieć taką małą ciekawostkę. Otóż e, otóż, e, od, odpalam sobie jakieś tam jedno z wielu kąt, które mam na konsoli. I tak patrzę. O, Battlefield 5. E, więc e, okazuje się, że mam priordera na piątkę Battlefielda, więc prawdopodobnie będę w niego grał na premierę i sprawdzę. Szczególnie, że w sumie jedynka mi się bardzo, bardzo podobała. Eee, lubię te klimaty tych, tych pierwszych, drugich wojen. Eee, to, to, jest, to jest taki fajny mój target. I, no i powiem szczerze, że, że, że, że, że z pewnością sprawdzę, bo w jedynce się bardzo dobrze bawiłem i, i nawet jeżeli będzie to samo w tej piątce, to tym bardziej będę chciał to sprawdzić a, a faktycznie te niektóre mechaniki o których mówi Kamil, czyli amunicja i te życie no to powodują troszeczkę taką większą też taktykę wydaje mi się nie też na Jana więc, więc tym bardziej bardziej to do mnie przemawia, no i, no i wypadałoby w końcu to odpalić szczególnie, że no z Beto mi nie wierzło niestety no jeszcze wspomnę o tym, że podoba mi się podejście do Zupełnie nowych lokacji, bo tak to, który raz byśmy ogrywali np. Stalingrad, y, operację D-Day, oblężenie Berlina, Kursk czy inne Wielkie Bitwy. Teraz dostaliśmy w Rotterdam i w wojnę w Norwegii, o których nie wiem, czy w jakiejkolwiek grze było jakoś więcej poświęcone. Na pewno w żadnym z tych największych FPS-ów, jak Call of Duty czy Battlefield, właśnie. Mm. I, I to ma według mnie potencjał na ciekawe rozwiązania, jeśli się nie mylę to coś... Mo mo możliwe, że pojawi się coś w Polsce, bo jeśli stawiają właśnie na takie tematy, jak mniej pokazywane bitwy, to może właśnie pojawi się coś, coś u nas. Być może, być może, być może. Eee, zobaczymy. Eee, więc słuchajcie, ja już tutaj w sobie wszedłem eee, 20 listopada. 20 listopada widzę, że jest jakaś opcja, że mogę w sklepie kupić Early Access 5 dni wcześniej. Wow tylko że kosztuje od chuja. Tak czy siak ogólnie 20 listopada ma premierę. Pewnie już się nic nie zmieni, bo już chyba bardziej tego nie przesuną. E, dobra, więc jak słyszeliście Battlefield, e, Battlefield jak najbardziej e, po becie e, Kamil jest zadowolony, więc w sumie ja też. E, tak jeszcze z ciekawych rzeczy, co pyta się Kamil, co wychodzi, więc Just Chaos 4 nie wiem, czy cię interesuje, ale coś tak jak dark e, Darksiders 3, czy chociażby Fallout 76, Hitman 2, Ride 3, e, Call of Tulu. Ktoś mówi, że to może być dosyć fajny tytuł, i w sumie Soul Calibur 6. Nie wiem, czy to być e, To tyle, jeśli, jeśli ten, jeśli tak zamknęcie. Oczywiście w przyszłym roku jakiś Division 2, jakieś takie rzeczy. E, dobra, e, nie ma co. Ja oczywiście o hospitalu nie powiem, bo chciałem troszeczkę więcej powiedzieć. Rafa może pierdolić o heavy rainie pół godziny, więc ja o szpitalu tym bardziej mogę pierdolić, ale nie w tym odcinku. Eee, no Słuchajcie, nie ma co zapętlać. Będziemy kończyć pomału. Kamilu, mam nadzieję, że ci się podobało. Jak ci się w ogóle nagrywało? Jak wrażenia? No, bardzo, bardzo fajnie się gadało. E, jakiś mały stresik. Myślę. Stresik to... jakiś mały był? Coś? Nie, może, może nie tyle stres, co może bardziej nieśmiałość. Aha, aha. Przynajmniej, spo, przynajmniej z początku. Ale. Okay. Nie, mam nadzieję, że było ok. wiesz, bo, bo, to, bo to trzeba wiedzieć, że jeżeli się gada się z Rafałem, to trzeba mu się wpieprzać w słowa, bo on się nie zamknął. On, on dopóki ma swój wątek, to on mówi. I on nie da, i on nie da. On może 20 minut, on że tylko słowo Wiedźmin, to się włącza i się wyłączy dopiero aż, aż, aż, aż, aż nie wiem, aż ja chyba mu przerwę, albo nie wiem, internetu nie będzie ma przez chwilę. Więc y Rafałowi trzeba po prostu przerywać, nie? No. No okej. Okay. No dobra, więc słuchajcie, 118 odcinek dobiega końca. Do, będziemy kończyć, tak? W sumie nie mam nic e, ciekawego do powiedzenia. Tak, słuchajcie, 118 odcinek dobiega końca. E, standardowo wchodźcie na naszą stronę. Nazywa się ona bezmienny.pl. E, tam jesteśmy poza tym. Eee, mamy, mamy Facebooka, e, chodźcie do naszego Facebooka, wpiszcie sobie podcast bez imienny. Też będziemy Twitch, e, de, Twitch, Boże, Twitter też jest. Ostatnio ostatnio jak z Kamilem próbowałem się porozumieć, okazało się, że tam są jakieś stare wyrzucone. Nie wiem, nie wiem nawet jak to połączyć, może to później jakoś porozkwiniam, ale okazuje się, że na Twitterze też kiedyś tam byliśmy, w sumie dalej jesteśmy, ale, ale, ale nie mam tego przypięte i nie wrzucam tych odcinków, ale na Twitterze też jesteśmy. Jesteśmy również na czymś takim co się nazywa Black Widow Radio, czyli najlepsze radio jakie może być w cięższych klimatach poza tym coś jeszcze no i jakiś tam Google Plus jeżeli ktoś to w ogóle używa no i oczywiście każda apka podcastowa wpisujecie bezimienny.pl i tam jesteśmy no i oczywiście YouTube YouTube to opcja dla leniwych jeżeli chcecie na szybkości coś tam posłuchać to wpadajcie też na YouTube'a słuchajcie no i tyle 118 odcinek mam nadzieję, że, że gość Wam się spodobał My robimy kolejne odcinki i, i mam nadzieję, że jakoś to będzie, więc słuchajcie, z 18 odcinek ze mną standardowo był Rafał Radomyski. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę, pozdrawiam. Był z nami Kamil o, kurczę, mać. Ratajczak. Ratajczyk, ratajczyk, a ratajczyk. Ej, miałem to no napisane, to rat... ja miałem to napisane i, i fujno. I nawet napisać dobrze nie umiesz. No. No, zawsze przekręcają. Nie wiem czemu. E, tak, i więc. więc, Kamilu, pożegnaj się, bardzo proszę. No to na razie wszystkim. Dzięki za słuchanie. Ok. więc i oczywiście za, za którym mikrofonem, Rafał? Za którym to było? On za trzecim. Ja dziś byłem za pierwszym. No to wiesz, na początku możesz mówić co chcesz, ale potem się liczy czas antenowy. Eee, pewnie tak. To pewnie mówię dłużej niż ja. Eee, no dobra, no to powiedzmy, że za drugim mikrofonem eee, był dzisiaj Christian Keunder a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze. Trzymajcie się. Cześć.